Witam, Fantasmagiera, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko, odcinek 330, ja nazywam się Damian Polchak dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, Kuldan. Dzień witaj, Piotrze. dobry, wieczór wszystkim i tobie, Damianie. E, witaj, witaj Piotrze. Jak się masz? Dobrze, powolutku, jesień jest przyjemna, ostatnio miałem ciekawe przeżycie i gry wyścigowe nie, nie pomagają w takich sytuacjach, bo musiałem tam pojechać do Torunia. Ode mnie do Turunia jest na tyle przyjemnie, że się jedzie cały czas autostradą, bo w Polsce teraz są mm -hmm. autostrady, nie wiem czy wiesz o tym. No ale no tak, jak wracałem z Turunia, nie, no akurat na tym odcinku jeszcze nie. <laughs> Więc jeszcze. I to mają takie wąskie gardło, że są po dwie bramki na, na, na stronę. No to jest zupełnie sprawa. Ale mm -hmm. mm, jak wracałem, już było ciemno i pojawiła się gigantyczna mgła. I powiem ci, że jazda 130 na autostradzie w momencie, w którym masz więcej 50 metrów widoczności przed sobą, to jest mhm. ciekawe przeżycie, a najlepsze jest to, że wszyscy tak jadą, więc nie za bardzo można jechać wolno, bo ktoś ci zaraz w tyłek wiedzie. No tak, Więc jest takie ryzyko. To, wiesz, to, to, to wrażenie jak, prawie jak w Dorej czy czy jakiejś innej Forzie, gdzie tam masz widoczność, która kończy się dosłownie 10 czy tam 20 metrów przed autem i tam jeszcze widzisz trochę światło przed sobą. No ale w Polsce naprawdę są świetni kierowcy, tylko że chyba po prostu nadużywają tych swoich umiejętności i często jak dochodzi do jakichś wypadków, to zwykle to są takie karambole, przynajmniej 2 trzy samochody gdzieś się zderzam, bo to zwykle tak aerodynamicznie, chociaż prawie jak w naskarze, no nie? Żeby ten pęd powietrza no nie uchwycić, no nie ten, ten, ten draft złapać i, i to wiesz, to siedzisz praktycznie na zderzaku swojego no tak. tutaj przed sobą innego samochodu i, i to jest niesamowite po prostu. To mi się zawsze podoba, jak o tym myślę, ale kiedy myślę o, tym, o tych fantastycznych umiejętnościach kierowcy, ale z drugiej Trochę strony gorzej. jak jadę, to, to mrozi krew w żyłach po prostu. Taka, taka, takie sytuacje mrożą. Trogi Piotrze, to może tak zaczniemy od... Yy, newsów. organizacyjnych takich <głos> newsów, tak, organizacyjnych. Yy, wreszcie codziennik rozgrywki trafił na iTunes. Tak, stało się to. Osoby, dużo osób, osób o to prosiło, więc na iTunesie czy też wszystkich innych apkach podcastowych, które wyszukują i tak z iTunesa, można mhm. spokojnie znaleźć codziennik. Czyli można już... zasubskrybować codziennie rano, mhm. a tak naprawdę to w nocy wcześniej pojawia się nowy odcinek. Jest od razu update czy... RSS-a, wszystko pełen profesjonalizm. No, tylko po prostu jeden problem, który ja zauważyłem z iTunesem, ja mam nadzieję, że to nie akat być może to jest kwestia tego feedu, który, który ja mam, który jest generowany przez, przez ten plugin do Workpressa, on się nazywa Podpress starutki plugin, ale jakoś tak przyzwyczają się do niego, on generuje ten update do iTunes'a z jakimś takim opóźnieniem dosyć dużym. No właśnie, Więc... widzisz, dlatego ja samemu generuję swój feed i własnoręcznie umieszczam go od razu na serwerze, klikam upload i w momencie, w którym tylko się na serwerze no pojawia, od razu iTunes widzi już. Tylko, że jak już jest zasubskrybowany podcast, to zwykle on się odświeża już u użytkownika, odbiorcy jak bardzo tego... szybko. No znaczy, wiesz co, to, to na przykład ja, mam, ja używam takiej apki, która się nazywa Podcast Addict, i mhm. tam wymuszasz po prostu odświeżenie. Tak, albo możesz tak, sobie tak, ustawić tak. z automatu, że on się odświeża tam, nie wiem, raz dziennie, albo, albo co cztery co godziny, ale najczęściej to jest tak, że ja ją otwieram, jak wiem, tak. że coś się pojawiło, robię refresh i mam no, wszystkie Ja też, też korzystam z tej aplikacji, nawet mam wersję bez reklam. Dwa razy za nią zapłaciłem, bo... Była tak że dobra, nie... że to za nią dwa razy. Nie, bo miałem... na jednym telefonie miałem inne konto Google'a i na drugim miałem inne konto Google'a i postanowiłem już tego nie, nie, nie kombinować, nie mieszać, nie przenosić, więc po prostu tak. Ten... Ale nie, jest bardzo sympatyczna i to, co jest dobre w tej apce, tej, tej, tej skoro już taki, wiesz, kącik pod, pod -up -up podcastowy. tak, to, to ona jest dla mnie funkcjonalna, że bez problemu wyszukuje podcasty właśnie na iTunes. Nie musisz dodawać jakiegoś Fida. Fida, party, tak, jak ona korzysta, ona korzysta właśnie tak. z wyszukiwarki tej, tej iTunesowej. ITunes tak, dokładnie tak. A ponieważ wszystkie, pod, wszystkie podcasty powinny być w iTunesie, tak jakoś się... No to jest jednak tak, że jednak iTunes chyba... Przyciąga najwię największą grupę ludzi, jeśli chodzi o, o, o słuchaczy. Tak mi się wydaje, znaczy w sensie jako, jako urządzenia, znaczy programu do pobierania nowych odcinków. Zresztą tam, tam, tam to się wszystko zaczęło i, tak jest. i, i generalnie tak. tak. Jest. Ale a propos jeszcze takich dodatkowych newsów, pamiętajcie o grupie. Serce się raduje, bo jednak użytkowników grupy przybywa, nie ubywa. Tak, i komentują Więc, różne, wrzucają ciekawe materiały. Tak, I grupa jest, jest, jest właściwie chyba najlepszą i jedyną możliwością, w, żeby skontaktować się z Bernardem i z Piotrkiem, doktorem Gdybem. Tak, tak. Najprostsze Bernard, i Piotrek, są tam są regularnie, aktywni, siedzą, tak. tak. Bardzo to jest przyjemne widzieć ich posty i. i mm, mm -hmm. Bernard ostatnio skomentował y, w, pierwsza chyba y, informacje na temat preachera ekranizacji Preachera, kultowego komiksu yy, wydawnictwa Vertigo, komiksu nie. dla dorosłych, nie czekasz, czy kojarzysz kaznodzieje, nie. ten komiks. <laughs> Jestem już no, więc... komiksowym nowicjuszem na razie. Nie, ale to jest bardzo ciekawy właśnie taki komiks o, o, o takim e, właśnie kaznodzieja, to jest taki... E, ja już nie, nie pamiętam dokładnie Fabułek. ktoś to pewnie świetnie zna, komiks, to może się teraz po mnie przejechać, ale to jest ksiądz chyba, który, który gdzieś tam chyba... E, no miał moment wątpienia, w każdym razie ma moc. I tą mocą jest chyba taki głos, no nie? I ten głos Boga czy się w stylu, no nie? No i oczywiście partneruje mu yy, parę osób, yy, chyba vampir i jeszcze jakaś taka dziewczyna. I wiesz, to jest bardzo świetny komiks, On jest yy, no, przeładowany właśnie takim naprawdę inteligentnym yy, yy, materiałem. To nie jest, jest komiks o superbohaterach. I dlatego yy, ja jestem bardzo ciekawy, co, co to wyjdzie za serial. Oczywiście, jak to bywa pewne rzeczy się zmienia, żeby pasowały w ten, do formatu telewizyjnego i, i tak na przykład Constantine, Hellblazer jest świetnym komiksem, to ten Konstantin, albo Constantine, jak to podobno się ma wymawiać, yy, no nie, nie przyjął się i niestety został anulowany i, i doczekał się tego pierwszego no ja sezonu, coś, chociaż była... Gdzieś no, widziałem ta. na jakiejś grupie facebookowej, że powstaje seria, no, czyli no, właściwie już powstał, bo pojawił się pilot i dwa odcinki mężczyzny z Wysokiego Zamku. Ja książki. widziałem tylko pilota i to jest świetny, fantastyczny, bo pilot jest generalnie dostępny, był dostępny w usłudze Prime jako część takiego, znaczy głosowałeś w sensie na, na jaki serial ma być produkowany przez Amazon. Mhm. I Amazon wyprodukował tych seriali, tych, tych pilotów mnóstwo, naprawdę mnóstwo. I generalnie chodziło o to, żeby zagłosować na ten, który najbardziej się podoba i, i Człowiek z Wysokiego Zamku y, no, to mi się bardzo podoba w tym, że to jest przedstawienie alternatywnej historii e, świata, w którym e, Trzecia Rzesza wygrywa wojnę. I to mniej tak. więcej to trochę wygląda jak Fatherland. E, nie wiem, czy pamiętasz taki film z Rutgerem Hauerem? Mm -hmm. Fantastyczny. Oczywiście no, książka jest w oryginale pewnie jeszcze lepsza, ale, ale ja ten film bardzo lubię. Właśnie, bo ma taki, taką wizję, wiesz, lata 60. E, a, a jak ten. Zresztą, żeby daleko nie szukać, na naszym poletku, Wolfenstein The New Order. No właśnie, to jest nie? oczko. Samym, Piotrze, Oczko. <laughs> balicje, znaczy balicje, A... Jezu, tak zwana balicja, znaczy balicja, jezus, balicja. Tak. Cury Order, tak. tak jest. To, jest, to jest też właśnie gra, która zostana w takiej alternatywnej rzeczywistości, w której wojna nie została przerwana dzięki Aliantom, tylko po prostu Niemcy zwyciężyli, albo już to się nawet jeszcze tam dalej toczy to jest bardzo ciekawe Jakaś Byłaś teraz strzelnika podoba. z pierwszej osoby dawno, dawno temu, znaczy pewnie z kilka dobrych lat, hmm. która miała dla odmiany pierwszą wojnę światową niezakończoną. Tam było lata 60. i dalej ludzie walczyli i była jakaś technologia, tam nie wiem, broni jonowej to się Obrosza. chyba właśnie jakoś nazywało Iron Storm no tak, ja pamiętam, tak, że, tak, że, tak, że nigdy tego nie skończyłem, bo gdzieś na końcu się, się zaciąłem, bo tam były jakieś, tam jakieś dziwny... Ale to mnie zainteresowało, mnie tam. Znaczy ja, ja teraz nie, nie założę się, że ta gra się tak nazywała, ale na, na 100% była tam była taka, że właśnie yy, pierwsza wojna światowa dalej trwa, są nie wiem, lata 60 i, i, i tam głównie jest walka o surowce, ale, kurde, nie, a ja tam to... Drodzy słuchacze, jeśli kojarzycie, co to za tytuł i tak dalej, to dajcie w komentarzach. Ewentualnie, jak się Puckowi przypomni, to to polecimy. Nie, bo mnie właśnie interesuje taki taka alternatyw alternatywna um, rzeczywistość, nie wiesz, teraźniejszość, ale, ale właśnie taka lekko y, y, y, y, y, zmiana ze względu na przykład na to, jak technologia się posuwa do przodu, czyli mamy powiedzmy obecne czasy, ale bardzo posunięte technologicznie właśnie ze względu na to, że wojna się nie, nie skończyła, więc ten wyścig zbrojeń, wyścig technologii nadal trwał. Wiesz, nic, nic go nie uśpiło. No tak mamy teraz, prawda, no nie mamy takich klasycznych wojen światowych, oczywiście no, konflikty się toczą na całym świecie i ten rozwój technologii jest, ale nie ma czegoś takiego, żeby tego, to pchał. wiesz, ten rozwój na przykład komputerów nie jest pchany przez, przez to, żeby wykorzystywać je w celach militarnych, tylko wiesz, w celach takich domowych, no nie? Czyli na przykład komórka, żeby była lżejsza, miała więcej funkcji, żeby ekran był w 4K, a nie, a nie ten, żeby tablet był, wiesz, poręczniejszy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak, dokładnie tak. To znaczy, wiesz, no tak ja jest. widziałem jakieś takie zestawienia, że przez ostatnie 20 lat tak naprawdę w elektronice z jednej strony zmieniło się bardzo dużo, pojawiły się tablety i tak dalej, tak. a z drugiej strony nie było żadnych jakichś takich przełomowych wynalazków. Mamy te same urządzenia, które lat 20 czy 30 lat temu, tylko że po prostu w innej formie. Mamy, wiesz, były telefony komórkowe, jak cegły z akumulatorem w plecaku, teraz masz smartfon. Mhm. Były komputery, teraz są komputery w innej postaci. Tablety tak naprawdę są jakimś rozwinięciem. Wiesz, tak. nie, nie, nie pojawiło się coś na zasadzie desek latających. Z, tak, tak. Tylko że jednak jak patrzysz na to, jak, wiesz, jakim komputerem jest smartfon, jaką ma moc obliczeniową, co on może zrobić, że wiesz, jeden smartfon, zastępuje ci całą torbę gadżetów. Ja jako wielki fan cyberpunka pamiętam, jakie tam, wiesz, kul były, szczególnie na przykład w podręczniku do cyberpunka widziałeś, jakby na przykład taki taki typowy koleś, no nie wiem, właśnie w, w, w przyszłości miał wyglądać, czyli jaki miał mieć gadżety, jakie kamery, wiesz, że telefon miał być rozkładany, ale wiesz, telefon to jest jedno, ale mieć kamerę, jakiś komputer, no nie, jakiś jakiegoś, jakiś podręczny organi organizer i tak dalej, tak dalej, wiesz, po prostu byłeś obładowany sprzętem, oczywiście to było wszędzie dzisiaj zakakowane na jakichś takich klamrach, no nie, że to wszystko cool wyglądało, a teraz Całe Twoje miejsce pracy jest możliwe, dzięki temu, że może, ewentualnie możesz sobie po prostu jakiś taki przełącznik, yy, nie, jakieś, tak, jakąś klawiaturę na Bluetoothie, jakiś tam system rzucania obrazu na telewizor czy na jakiś monitor i, i, i nagle wiesz, taki telefon komórkowy może być normalnym komputerem, no nie wiesz, że to no, jest dobra, dobra. niesamowite, że to się, to się posuwa. Ja słyszałem o ludziach, którzy wykorzystują tabletę w ten sposób, że, że tak sobie zoptymalizowani wykorzystanie jakichś tam Google Docsów i innych tego typu apek, że w ogóle nie potrzebują laptopa do pracy. No właśnie, to jest, i to jest taka, z jednej strony to jest ciekawe, z drugiej strony, prawda, no, tak jak mówisz, no to nie jest nic rewolucyjnego, no ale rzeczywiście to, to się rozwinęło. Jedną taką rzeczą, która, która się rozwija i rozwinąć nie może, i, I trochę zahacza o, o, o to co będziemy też rozmawiać tak w, w wstępie, ale pomyślałem, że to, skoro tak mówimy o nowych technologiach, to to jest to jest ciekawa rzecz do, do, do wspomnienia, czyli wirtualna rzeczywistość. Tak. Niedawno się pojawił tak, no, były, były targi w Warszawie, Warsaw Games Week, były targi w Paryżu, w Paris Games Show. No w ogóle tych I, Games i... Week to chyba było więcej, bo mam wrażenie, że to jest jakiś taki Tokyo pomysł. Games Week, <laughs> <laughs> Mosk Nie, w Moskwa, Moskwa, w... Dien Gierek. Wiesz co, chyba na pewno w Mediolanie było? bo Pracha, na, Twitterze, na Twitterze widziałem właśnie, bo ja obserwuję Grylę Games, którzy się chwali, że o, a tam na naszym stanowisku, gdzieś tam w Games Week to można coś tam, nie? I nie dotyczyło mm -hmm. to jeszcze, bo to było w tym samym momencie, w którym trwało WGW, czyli te, te warszawskie. Mm -hmm. Więc Games Week to jakaś taka chyba jest impreza europejska generalnie. Mm -hmm. Ale wiesz, to było ciekawe, bo na, na, na World's Games Week, yy, z tego co, co słyszałem, poprawnie Piotrze jeszcze się mylę, po raz pierwszy można było wśród tłumów normalnych ludzi ten tłum normalnych graczy takich nie jakichś wybranych dziennikarzy influencerów, trendsetterów mógł założyć Morfeusza z świętej pamięci, czyli PlayStation VR na głowę, pochodzić, potestować tak, jeśli ktoś chciał jeśli ktoś był na tyle żeby odstać swoje w kolejce to jak najbardziej każdy mógł mógł chę sprawdzić, a kolejka dlatego, że były dwa stanowiska demko trwało mniej więcej 10 minut na każdym stanowisku było inne no i jak łatwo można policzyć, w godzinę dzięki temu mogło z tego skorzystać 12 osób, a zainteresowanie tym było bardzo dużo, więc jeżeli przez targi przewinęło się 19 tysięcy osób, no to można sobie łatwo policzyć, że tam były dość długie kolejki. Ale wiesz na przykład, jakie tam były demo zaprezentowane? Czy, czy, czy to były jakieś takie y, y, y, interaktywne rzeczy, czy bardziej takie mniej czy To było bardzo interaktywne. Na, na jednym chyba był ten kitchen cały, ten, ten taki horror jakiś, coś tam, a Z na drugim... Gier, y, kuchniowatych. <laughs> tak, a na drugim chyba było jakieś przesłuchanie, no, ale to były takie gry normalnie, bo tam ludzie mhm. widziałem, że nawet nie, niektórzy mówią, dostali do ręki, czy coś tam, więc to no było proszę. takie growe, growe przeżycie. To bardzo fajnie spacerzenie, bo jednocześnie na, na targach, na konferencji Sony, na, na Paris Game Show bardzo dużą część tej konferencji poświęcono właśnie wirtualnej rzeczywistości, tym grom, które można, można będzie zagrać w tym systemie. Był, był um, pan Skyteku, jak on się nazywa? No, nie pamiętam. Um. Ale... Ale on prezentował chyba Robinson Voyage, tak się nazywa? Nie, tak, znaczy no, to gra o chodzeniu inaczej. To był filmik o tym, jak to kogoś Robinson to The journey, sorry. Między, Robinson the Journey między dinozaurami. Nie? To jest bardzo ciekawie prezentująca się, się gra. Sevad Yevril, Widzisz, tak się z, z tym, z Jeryl, tym Jeryl, bardzo Jeryl, ciekawie prezentującą się grą. Ja o tym wcześniej w ogóle nie zdawałem sobie sprawy, ale jeden z słuchaczy... Yy, mhm. domyślam się, że Fantasmagi również Maciej Sojiński mhm. yy, interesuje się bardzo mocno tematyką yy, właśnie w wirtualnej rzeczywistości, hałów i tak dalej to, oculusów, Playstation, 2 i reszty i pojawia się na, na rozgrywkowej stronie z tekstami na ten temat no mhm. i Jeden z tekstów dotyczył tzw. simulation sickness, czyli odmiany choroby morskiej, która jest po prostu związana tylko i wyłącznie z złym zaprojektowaniem gier czy też programów wykorzystujących okulary wirtualne, bo mhm. wbrew pozorom jednak to oszukiwanie mózgu jest dużo bardziej skomplikowane niż w przypadku oglądania telewizji. Gdzie, gdzie po prostu widzisz y, seria zdjęcia i się do tobie rusza, to tutaj jest dużo gorzej. I normalnie, hmm. jeżeli gra jest w zły sposób zaprojektowana, czy program jakiś tam, to ludzie mogą bez problemu mieć mdłość i mieć normalnie objawy choroby lokomocyjnej. Znaczy to źle, myślę, że to się pewnie skończy tym, że zanim... Znaczy... Nikt się nie powstrzyma, będzie mógł sobie włożyć, ale pewnie będzie jakiś taki bardzo, będzie bardzo gruba książeczka, która opowie ci o tym, że może epilepski. Nie, to, mdłości, to nie o to chodzi tak to nie, nie chodzi o to, że ty możesz dostać epilepsji, tylko chodzi o to, że jeżeli ktoś, kto jest programistą i robi grę na wirtual wirtualnej rzeczywistości, jakikolwiek, mhm. to jeżeli nie zastosuje się do pewnych konkretnych m, zasad, to, to w przypadku każdego skończy się, się bełtem. Więc o to chodzi, że, że po prostu ludzki mózg tak działa, że jeżeli nie zostaną spełnione i tam, tam w, tym, w tym tekście on wymienił kilka rodzajów sztuczek, których się używa do tego, mhm. żeby właśnie nie, nie, nie było ryzyka. Bo odnośnie odczuwania tego takiego dziwnego uczucia, to tam też podał ładny przykład, że każdy z nas to może znać. Jeżeli stoisz w aucie... na głowie. Lepiej. Jak stoisz w aucie na światłach mhm. i... Auto, które jest na pasie obok ciebie jedzie do przodu albo do tyłu, to ty nagle masz wrażenie, że też to, że to twoje auto jedzie, że, wiesz, że widzisz auto. kiedyś taką sytuację miałeś ty kiedyś, że, że stoisz na światłach przed, przed, w, w samochodzie, a auto obok ciebie wolniusieńko dojeżdża do przodu. I nagle przez jakąś pół ułamek sekundy masz wrażenie, że to nie to, że on podjeżdża, tylko że to ty się cofasz. No tak, rozumiem. No ale to jest bardziej takie złudzenie, znaczy nie to, że optyczne, ale to jest. Takie złudzenie, złudzenie no właśnie złudzenie. I na podstawie takich złudzeń działają wszystkie te, te, te hełmy wirtualne. Wyższy poziom oszkiwania mózgu. Maciek, Maciek z Razer mówił, że e, oni się na PGA mnie, bawili tym, tym chyba okulusem i tam jakimiś innymi, mm. bo tam tych urządzeń też było odgroma, bo, bo jest na to moda, jak widać. E, i, I dostał jakieś tech demo, które polegało na tym, że niczym astronauta w wirtualnej, znaczy w, w kosmicznej przestrzeni, wiesz, latał wokół własnej osi, się kręcił, jeszcze tam coś się kręciło, no i nagle po kilku chwilach autentycznie poczuł, że robi mu się niedobrze. I, mhm. ja, I to nie chodziło o to, że on po prostu, bo niektórzy ludzie po prostu tak mają, że im się robi niedobrze w tych hamach, ale on wcześniej różnymi się bawił i nie miał żadnego problemu, ale ten konkretny, kiedy już jego mózg poczuł się, że faktycznie generalnie karuzela i, i bez przeciążeń, ale niczym na, na rollercoasterze, że coś tam się dzieje. To jest dopiero ciekawe. błędnik, który odpowiada za naszą równowagę. No właśnie, to jest... To, to bym się bardziej... Bo kiedy na przykład zaczniesz oszukiwać mózg na zasadzie, że nagle jesteś niby do gry nogami, a tak naprawdę nie jesteś do gry nogami, to błędnik ci się próbuje dostosować do tego, co, co, co mózgowi się wydaje, że, że, że jest. I to powiem. ja rozumiem, że takie rzeczy mogą I być... Właśnie widzisz. Jest, mogą wpływać to na to. To jest mega ciekawe, bo, to bo, bo, bo, bo tak naprawdę to otwiera zupełnie inne problemy związane z grami, o znaczy których jest... wcześniej nikt o tym nie myślał. No bo czy, czy znaczy ja się bardziej bałem wiesz? O, o, to, o rozdzielczość i, wiesz, i o cze, częstotliwość odświeżania to na ekranów, to w przypadku tych to jest... sprzętów, które już są, to nie jest problem. To był problem mm -hmm. na przykład 20 lat temu, jak były symulatory no. takie, wiesz, do nauki dla astronautów, to, to wtedy faktycznie Ja w, ja jakoś ja w Quake grałem na tych pierwszych takich VR, to jest virtual reality, <śmiech> i takie hemy były <śmiech> taki... I, i tam, tylko że tam to po prostu było bardzo dziwnie to zrobione, ja miałem okazję tylko na chwilę, prawda, założyć taki hem, pograć w może 10-15 minut. Już nie pamiętam, czy to był Quake, czy Doom, ale to była naprawdę taka, taka gra, w której generalnie sterowałeś głową na boki, nawet chyba nie było sterowania, wiesz, góra-dół. Jeszcze to nie był ten etap. I, i, i tak naprawdę nie, nie czułeś tej wirtualnej rzeczywistości. Na nie pamiętam, czy, czy to było, wiesz, pełni 3D, czy w ogóle miałeś takie wrażenie, że to było 3D. A teraz, yy, kiedy wreszcie wracamy do tego tematu wirtualnej rzeczywistości, to, to, to, to, to ja, ja wiem, że po prostu pewne rzeczy mogą wyjść. Tylko ja bym po prostu nie... Yy, ja bym to zbygatelizował, tak naprawdę. Bo ja wiem, że to może być problem, że to nie jest do zbygatelizowania, ale tyle ludzi nad tym pracuje. Przecież yy, Oculus Rift ma sztab ludzi... To już nie jest mała firma, wiesz, trzech, czterech gości, uh -huh, którzy projektują urządzenie. Tylko to jest po prostu wiesz, sztab ludzi, w tym m.in. John Karma, którzy myślą o takich Czyli rzeczach. Mi, mi, mi ja myślę, mi chodzi że... o to, że po prostu to jest interesujące z punktu widzenia, tak, tak jak patrzysz na to z boku, że jest sprzęt, który teoretycznie, żeby rozmawiać o urządzeniu rozrywkowym, a projektując oprogramowanie na niego, trzeba brać zupełnie inne rzeczy pod uwagę, niż które się bierze, jak robi się po prostu tak. normalną grę. To, to jest nie ciekawy, no, ja, że... ja powtarzam, że nie, że, że nie ma co oczekiwać, że, że ta sama gra będzie działać na hełmie i na przykład będzie można grać ją na telewizji. Bo, bo to nie chodzi o to, żeby przenosić to, co masz na telewizorze na ekran tego hemu tylko po prostu stworzyć zupełnie nowy typ gier, który między innymi nie będzie podawał, podobał, powodował jakiejś tam, nie wiem, choroby morskiej, tak jak mówisz, takiej specyficznej. Dla, to, dla, dla to jest dokładnie to samo, co w przypadku mowa, Kinecta i tak dalej. Tak. To znaczy, to były bardzo interesujące sprzęty, które były rozwinięte technologicznie, ale tylko i wyłącznie od deweloperów zależało, czy one tak naprawdę się przejmą, bo jeżeli mhm. na Kinecta byśmy dostali to, co było nam pokazywane na tych demach technicznych, na, wiesz, na te, te marzenia, które były sprzedawane, to wszyscy by uwielbiały Kinecta. Ale zamiast tego Kinect tak. stał się, się totalną popierdługą, która dla, nie no, wiem, mogłeś krzyczeć do widzisz, Sheparda ja, w Ja pamiętam i, i osoby, które może pamiętają takie prehistoryczne odcinki Fantasmagierii, kiedy pierwszy projekt Natal był prezentowany, kiedy to wyglądało fantastycznie. Ja byłem sceptyczny ale kiedy już pojawiły się pierwsze, o, takie prawdziwe wersje tego kinekta, który, który nie był, bo nie, na pewno też pamiętasz słynny pokaz na TEDzie chyba, y, Petera Molino który prezentował, mm. on prezentował Milo, chłopca, który jest, tak, tak, który, jest który może nie rozumie, co do niego mówimy, ale potrafi odczytywać emocje w naszym głosie, wie, wie, wie czego oczekujemy od niego w danym momencie i że machniesz kartką przed tą kamerą kinektową, to ona nie tylko ją, wiesz, zarejestruje, ona ją zeskanuje tak, że ona na ekranie się pojawi. Wiesz, to po prostu tsunajem widzę. takie, takie kłamanie, zakłamanie w rzeczywistości, kiedy oficjalnie wydano wiesz kinek, to okazało się, że nam w ogóle wybebeszyli go z, z jakichś tam tych rzeczy, które być może mogłyby pewne rzeczy, jak na tych pokazach prototypowych robić, ale sprowadziło się do tego, że to była taka kamerka z mikrofonem, z ewentualnie z jakimś tam, nie wiem, małym żyroskopem, który kierował tą kamerką czy coś takiego, ale to nie było to. I, i kolejny kinek, kinek 2, powielił ten sam błąd, nie? I, i tak naprawdę, wiesz, nawet z, gdyby zrobili całe 120 gier czy 1000 gier na tego Kinecta, no nie, żeby pokazać, że rzeczywiście da się, to wydaje mi się, że po prostu technologicznie on był no nie spełniał po prostu oczekiwań. Nawet jeśli gry były, to on i tak technologicznie by rozczarował. A z drugi że... Był naprawdę mega fajnym, mega fajnym działającym urządzeniem ja się nie trochę bawiłem bo kupiłem w zestawie z konsolą, tylko no tutaj problemem okazało się kompletne brak jakiegokolwiek oprogramowania. No bo jeżeli no, miałby... Teraz już jest porzucony. Tak, no ja tak, już, tak, tak, już jest zakopany. Pojawiają się Game czasem jakieś indie -gierki na, na, na live za zawierzycie Ale wiesz, że co złotych, jest zabawne, że, że na, na, na Warsaw Games Week... Uh dużo, dużo stanowisk chyba było kinectowych, nie? Znaczy, były Te, tańczące dziewczyny, piękne dziewczyny tańczyły cudownie, wyglądające dotasz, w tych czy stoich, tam, czy tam, tam, sports, czy tam, jak to się nazywa, jak, nie wiem. Tak, sports tak, High, bo... że poświęcili po prostu, bo w Polsce kinect się świetnie sprzedał, było <laughs> wiele osób, które, które na przykład, e, nie kupiło Wii, ale w pewnym momencie no nie, chciało wejść wiesz, w tą rozgrywkę taką właśnie casualową, taką, gdzie ta, ta, ta rozgrywka nie jest nie kojarzona jest z hartkowym graniem, tylko właśnie z takim podejściem właśnie, z czystą zabawą. No nie? I wielu ludzi kupiło Kinecta. Pierwszy Kinect w Polsce się z tego, co wiem, dosyć dobrze sprzedał. I, I tylko po prostu kwestia tego, że tam mało się, mało z tego wynikło, no nie, z tej, tej, tej sprzedaży. I teraz, tylko, że z, z, jeśli chodzi o wirtualną rzeczywistość, to ja tutaj widzę akurat właśnie taki pozytywny element, że nie masz jednej firmy, która robi y, jednego Kinecta, tylko masz trzy firmy, które robią trzy swoje Kinecty jednak im zależy, żeby ich Kinect był najlepszy. Więc będą rywalizować o, o to, wiesz, jakby mają się o coś ścigać, Zdrowa konkurencja, bo... Y, Microsoft powiedzmy robi jeszcze te Hololensy, więc to, to jest jeszcze inna historia, ale chodzi o to, że tak, masz y, PlayStation VR, masz Vive, czyli Vive mhm, od, HTC. od HTC i, i, i Masz Okulusa, masz dzisiaj, czy masz tam wczoraj został sfundowany na Kickstarterze projekt, jakiś tam Aurelia, czy tam coś tam, jeszcze jakichś tak. innych okularów, które wyglądają tak, zewnątrz prawie tak samo jak Okulus. Masz jeszcze te wszystkie takie gogle, które są nakładkami, Taki wiesz, bieda, te telefony. Na tak, tak, że ale... tak, Takie kartonowe, no nie? Ale, ale działa to, no działa, no jeśli możesz na przykład coś tam, jakąś taką popierdełkę puścić, jeśli ewentualnie, przecież każdy telefon ma właśnie ten akcelerator, horometr, czy żyroskop, czy jak to się nazywa, więc on generalnie jest w stanie ci wykryć te ruchy, więc jesteś w stanie, powiedzmy, zasymulować to, że gdzieś się obracasz, że coś robisz i tak dalej, więc, więc naprawdę te telefony, <grym> wstawisz ten karton i też masz wirtualną rzeczywistość, też masz taki hełm. Tak, Oczywiście tego więcej, nie można porównać do Oculusa, czy do... I, tak. więcej czytam o PlayStation VR, czy tam już Niech niech to będzie to PlayStation VR, bo ono, ono po prostu dużo mi wyskakuje wśród tych różnych wiadomości, które, które czytam. To po pierwsze, pocieszne jest to, bo tylko, że to dotyczy wszystkiego że tak. jest bardzo dużo, to czego nie było w Mówie, czyli jest bardzo dużo tworzonych tytułów, na, na które mają wykorzystać ten sprzęt. Jak Mów się pojawił, to tak naprawdę dostałeś pięć gier takich pudełkowych, trochę pierdół i to tyle. Myślę, że w sumie wszystkich gier, które były stworzone stricte na nie przy okazji wygłasz Better with Kinect, to byś na, na, na kurczę, palcach dwóch rąk policzył. E, Ale to mi się a... wydaje, że to jest, to jest stawianie po prostu na, na wiesz, zakładów na nowego konia takiego czarnego konia, bo, nie, bo jest wiele ludzi, którzy mówią, że VR, ko, po co to komu, wiesz, ja wymiotuję, ja rzygam, ja tego nie chcę, ja, nie, ja tego nie widzę, ja mam jedno oko, czy coś w tym stylu, a masz, a masz yy, miałeś taki, takie urządzenie, które ja pamiętam i było wyśmiewane, ja też pamiętam yy, yy, yy, yy, yy, yy nie uważałem tego za coś poważnego, to było Nintendo Wii. To nawet nazwę miało taką, że wszyscy po prostu nie mogli wiedzieć, że jak Nintendo mogło zmienić nazwę konsoli z Revolution na Wii i, i po co komuś po prostu taki gadżet jak, wiesz, takie coś do wymachywania w powietrzu. I okazało się, że nie, że to było coś, co po prostu zdobyło rynek, że Wii było konsolą najpopularniejszą na, na poprzedniej generacji i teraz kwestia jest taka, że po prostu takim nowym gimikiem tak zwanym no nie będzie ten VR. Ja jestem Co, w stanie uwierzyć, to, że oni jest to Wii, wuzu... było tanie, pokazać... Wii było tanie po pierwsze, po drugie Wii było urządzeniem, które kupowałaś i koniec kropka. A dowolne okulary, czy to Oculus, czy to PlayStation VR, czy to od HTC, to będzie tylko i wyłącznie urządzenie towarzyszące, czyli do PlayStation VR będziesz potrzebował konsoli, do Oculusa będziesz potrzebował do, do, do dobrego komputera tak naprawdę, żeby to wszystko nie działało. Ale to stanieje. jest wiesz. inna. Wiesz, Nie wiem, ale ten to stanie. Ja bierze, że, że za... będzie kosztował drożej od PS4 tak naprawdę. No, jeśli, ale jeśli będzie działał tak, jak ma działać, czyli jak zakładamy, że będzie działał, to to spoko. No, to jest jakby zrozumiałe, że potrzebna jest moc tym okularom. I ja jestem w stanie, byłbym w stanie zapłacić nawet taką cenę, jeśli oni by mi rzeczywiście te wszystkie gry, które oni obiecują, że robią. Z, tą, z tym urządzeniem dalej. Bo no w ogóle nie pojawiła pojawiło się, tak jak jest GDC, czyli Games Developer mhm. Conference, to pojawiło się też VR GDC, czyli mhm. analogiczna impreza do, do tego G, Games Developer Conference związana <grym> tylko i wyłącznie z wirtualną rzeczywistością. Więc to jest faktycznie to, to jest Big Deal. Tak, to nie jest, to nie jest pierdóła, którą, którą zapomnimy tak, jak telewizory 3D, o której właściwie teraz nikt nie mówi. <grym> to... Ja mówię, zajebiście. Tylko no, że po prostu filmów jest mało. Tylko tak. to wygląda, że faktycznie to jest big deal. A, a co do chęci zakupu, to, to tak jak zacząłem mówić, że bardzo dużo tych informacji ostatnio mnie zalewa to mm -hmm. im więcej o tym czytam, im więcej o tym myślę, to dochodzę do związku, że kurde, byłbym skłonny wydać te pieniądze na taki sprzęt, ale pod jednym, jednym warunkiem. I dla mnie to będzie, to będzie rzecz kluczowa. To jest taki sprzęt, który musisz mm -hmm. na spokojnie samemu sobie pomacać. Jeżeli wszystkich marketów elektronicznych po że nie zaleją stand, to czy znaczy zaleją, nie będziesz miał wiesz dwóch, trzech standów, gdzie na spokojnie sobie to założysz na głowę, sprawdzisz kilka tytułów, zobaczysz jak to działa, albo nie wiem, chyba sobie jeszcze coś jak Sony Center takie tak. sklepy, że tam będą mm -hmm. normalnie wystawka, gdzie spokojnie to sprawdzisz, to w to nie wierzę. Bo jak kupujesz konsolę... Nie, no ja też nie nową, wierzę, że ktoś mógłby w, w ciemno po prostu że, kupisz, kupujesz nową konsolę, chyba, że... to wiesz, czego, totalnie wiesz, czego się spodziewa. Że będziesz miał sprzęt do grania, możesz poczytać o ich osiągach, możesz przeczytać jakąś recenzję. Ale hełmu mm. wirtualnej rzeczywistości, żaden tekst, który przeczytasz, żaden filmik, który obejrzysz, nie odda tobie tak naprawdę idei tego, jak to działa. I bez, mm -hmm. bez naocznego sprawdzenia jak, jak to się sprawdza, jak, jak, czy to jest tak super fajne, jak wszyscy o tym piszą, albo wręcz odwrotnie. Nie ma szans, mhm. żeby ktoś to kupił, więc, więc mam nadzieję, że w Polsce również będą w miarę łatwo dostępna możliwość takiego szerszego przetestowania tych sprzętów. No więc no, ja jestem optymistycznie nastawiony, tutaj zgadzam się z tą o 100 że będzie ważny element właśnie taki takiego namacania o, sprawdzenia i, i to może na przykład zaważyć pozytywnie na, na, jeśli ktoś będzie chciał kupić bo ja uważam że jak jak to jest dobrze zrobione ktoś to założy to, to po prostu to jest to jest jak telewizor kolorowy w latach nie wiem 60-tych 50-tych no nie no co do porównywania sprzętów oczywiście to są mówię zasłyszano opinie więc mm. więc nie nie, nie, nie się moimi rękami nogami że z osób które bawiły się zarówno okulusem, jaki bawiły się tym PlayStation VR, to PlayStation VR sprawia wrażenie produktu, który jest bliżej już rynku. To znaczy, jak to ładnie powiedział ktoś, że wygląda na to, że ludzie, którzy projektowali PlayStation VR, pomyśleli o tym, że będziesz nosił to na głowie przez dłużej niż 5 minut. Że podobno, Oculus jest jednak i to dużo ciężki, i to wiesz, i to, i to trochę uciążliwy, i jakoś ciężko sobie wyobrazić 4 godziny. Ale to ta wersja deweloperska jest no właśnie, sposób, oczywiście, też oczywiście. chyba jakoś tego ograniczona technologicznie, no, nie no, czy znaczy, tam wychodzą w ogóle, to chwilę nowe warianty, jakieś tam lampki z przodu, zczytywanie y coś tam, wiesz, to jest, to jest kosmos. No, bo ja słyszałem znowu, że Vive yy, czy Viv, ja już nawet nie wiem, jak to się mówi, yy, od, od HTC, że tam jest problem, że tam jest znowu za dużo tych takich różnych gadżetów, kabli i jakichś czujników dookoła ciebie, yy, które powodują, że ta interakcja z tym otoczeniem jest lepsza, ale no, no to jest kwestia tego, co chcesz mieć: lekkie urządzenie, czy, czy znowu chcesz być podłączony jakiś Johnny mnemonic do jakiś systemów, czy jakiś, nie wiem, netrunner który się podłącza do systemu i, i, i robi skoki. Ale a propos jeszcze y, y, Paris Games i tak dalej, to zainteresowały Cię jakieś tam gry, które pokazywały na przykład na konferencji? Bo na przykład była jedna The Walk <laughs> VR. No a propos. Chodzenie no. po linie. Nieźle ludzi się wkręcało tam. Strasznie mi się podoba to, jak zawsze są pokazywane filmiki związane z, z o, m, używaniem jakichkolwiek gogli, jak, jak robią tam ludziom psikusy, a to ktoś go popchnie na przykład, jak właśnie niby balansuje na linię, a to nie wiem, zakładają. Jest taka kompilacja Filmów jak Aha. było DEMKO, które wyglądało na czymś na zasadzie e, PT. Czyli wlazłeś mm -hmm, mm -hmm. sobie po korytarzu i nagle gdzieś tam na kogoś tego korytarza zobaczyłaś jakąś postać, po chwili ta postać była bardzo blisko ciebie na, na suficie do góry nogami, a to wiesz, jakaś taka dziewczynka w Sluring, a po chwili wyskakiwała i krzyczała tobie w twarz. No i jest kombinacja ludzi, którzy reagują na to, co się dzieje, to wiesz najpierw idą, idą, po czym nagle takie, e co to, co to, to, to? I wiesz, i wszyscy po prostu piszcząc, wrzeszcząc, zrywali Nie. sobie z głowy. Mm -hmm. ta, to urządzenie. Wiesz, bo nie będziemy omawiać całej konferencji, ani nic takiego, ale czy były jakieś gry, które przykuły twoją uwagę wyjątkowo z tego wszystkiego, co Zrobię jeszcze połączenie z, z WGW, bo tam miałem okazję zagrać w to. Yy, mm. I to jest śmieszne, ale jaram się nimi niemiłosiernie. I jest to, uwaga, uwaga, nigdy nie zgadniesz, Ratchet i Clank. Powiem, no, no nie zgadzam, ale nie dlatego, że po prostu bym nie posądzał Cię, wbrew, wbrew pozorom, widziałbym Cię na przykład jako kogoś, kto lubi takie gry właśnie ze względu na, na, na młodą latorośl. Ja się przy trylogii, która była na PlayStation 3 bawiłem wyśmienicie i to są jedne z, z gier, z którymi mam najlepsze wspomnienia, jeśli chodzi o, o, o, o pasturikę właśnie, całą ten, bo to był tam ta, ta, ta mm -hmm. trylogia czasowa tak zwana, już nawet nie pamiętam podtytułów, a to jest y, tak jakby remake pierwszej części. No to w ogóle skomplikowana historia, bo to powstaje film, który jest na bazie pierwszej części i ten remake <głos> jest trochę zwinany, to Tak czy siak, no gra, się, gra się super, wygląda rewolacyjnie i, i, i to jest dla mnie must have, bo to jakoś tam nawet chyba w przyszłym roku w miarę niedługo wychodzi. Mm -hmm. e, a z rzeczy, które pokazali tak zwanych kompletnie nowych albo prawie kompletnie nowych, to dwie dla mnie się wybijają ponad mm -hmm. Po pierwsze jest to Detroit, Become Human, czy tam jakkolwiek to się nazywa. Tak, Detroit Android City. Tak się, tak się ten Android... <głos> znaczy, nie, nie gra nazywa, tylko po prostu to, to, to Detroit, które znamy jako teraz kolebka e, motoryzacji, która właściwie bankrutuje, to, to, to teraz to będzie kolebka e, e, androidów. Pewnie te wszystkie fabryki samochodowe przerobili na fabryki androidów i i stąd to. I to jest gra Davida Każe, czy po prostu Cage'a, jakby tak, to mówimy tak, po polsku. <laughs> ja jestem bardzo za, podekscytowany, ja, ja, ja się bardzo cieszę. Tak, ludzie hejtują gry Davida Cage'a <laughs> Ja nigdy nie hejtowałem, ja je nawet jak, jak ja, były te Wszystkie, słabe, wszystkie to, te, te, to te głupotki, też. które tam były i te fabularne jakieś wygibasy, ja naprawdę uwielbiam gry Davida Cage'a. Ja bardzo lubię Heavy Rain, ja bardzo ja lubię też Fahrenheit, lubię może Fahrenheit jest taki rzeczywiście Do jest nied świetny. niedokończony. Tak. Ja nawet bardzo lubię Beyond. Mimo, że to, co tam się działo, to jest, wiesz, przekracza... Przez... Ja Beyond nie grałem. Co o, to jest na mojej masz, liście sam gdzieś tam? O, proszę. No to, to Wtedy przy okazji Heavy Rain. Heavy rain ale Detroit mi się, mi się bardzo podoba, bo ja uwielbiam ten klimat. To jest właśnie taki, taki cyberpunk, taki, taka przyszłość, która jest... Nie wiem, czy widziałeś taki, taki serial obił ci się oczy. Almost Human. Znaczy, ja kojarzę, ale, ale nie widziałem. No to, jest, to, jest taki, to jest taki policyjny serial, w którym jest, jak to zwykle, wiesz dwie przeciwności, czyli jeden człowiek, drugi taki wiesz, twardy glina, a drugi jest właśnie, androidem. jego partner jest androidem. Tak. I, I To, to, to fantastyczny serial, który niestety nie, nie, nie przyjął się, nie spodobał się szerszej publiczności i skończyło się na tym, że, że anulowali produkcję, po, po chyba nie wiem, czy nawet pół sezonu zdążyli wyemitować. Ale podoba mi się ten klimat, bo to był właśnie taka trochę, trochę klimatu jak, jak z Robocopa, wiesz, ta, ta, ta przyszłość rzeczywiście jest taka, taka brudna, zdominowana jednak przez, przez, przez przestępczość, no i te androidy jednak pomagają, wiesz, rozwiązać te pewne problemy w walce z przestępczością, których, wiesz, po prostu nie narażałbyś życia ludzkiego, ale życie na przykład tego androida, w sensie życie w cudzysłowie, to, to nie jest jakiś problem żeby, żeby poświęcić. I tu jest ten klimat, mi się bardzo podoba, ten Android CD. Trochę też jak widziałeś ten serial, film Ex Machina, też, to tam, e, e, e, też jest taka kwestia z tego, jak, czym jest ta sztuczna inteligencja właśnie, ta taka nowoczesna, nie? i ta kara, którą prezentował David na technologiczny demie, chyba dwa lata wcześniej, tak, to wreszcie lata w, w, ożyła w postaci gry w postaci, w postaci, no, jakiegoś takiego, już bardziej sensownej, sensownej produkcji, nie tylko jakiejś tam prezentacji, bo tam chyba, co było ciekawe w tym, tym, oprócz tego, że świetnie to wyglądało i to niby miało być na silniku, yy, który przy, przygotowuje zespół Davida Cage'a, to jeszcze to, że ta, ta kara tak w pięknych, pięknie w tylu językach mówiła i tak dalej, to takie robiło wrażenie, taki, taki, taki teaserek, nie? Wiesz, największy teraz największy problem z grami Davida Cage'a jest to taki, że on mówi bardzo dużo o nich i mówi niesamowite rzeczy, które najczęściej mają mało wspólnego z rzeczywistością, więc, więc wszystko to, co on mówi, trzeba sobie tam dzielić przez 15. Ale wiesz co, i tak, i tak on bardzo mało się yy, udziela, dlatego, że jest coś takiego i to, to się w, w, działo też z Peterem Moliniu, e, to się dzieje z innymi twórcami, że pewne rzeczy są wyciągane z kontekstu. Ja pamiętam takie słynne zdanie a propos Heavy Rain i nawet my się pewnie, przyznam się do, bez bicia, z tego śmialiśmy, że, że Heavy Rain to jest gra, którą, którą należy grać tylko raz. Ja mhm. pamiętam, że było taki, on coś takiego powiedział, bo chyba, bo ja, ja to rozumiem teraz, że chodziło mu o to, że po prostu to jest tak, że każdy, każde przejście gry, no nie, każdego jest, jest wyjątkowe. Czy ta postać ci zginie, czy tu podejmiesz taką decyzję i tak dalej, to jest twoja historia, no nie? I ty podejmujesz pewne decyzje nie znając, wiesz, odpowiedzi. I tak to powinno być, no nie, że tak jak na przykład ludzie teraz szaleją na punkcie, wiesz, spoilerowania sobie filmów, bo nie chcą wiedzieć co będzie w następnym odcinku ich ulubionego serialu. Nie chcą wiedzieć czy Jon Snow przeżyje, czy czy przeżyje Sansa, czy jak ona się tam nazywa, no nie i tak dalej. Oni chcą po prostu oglądać wszystko na zasadzie takiej dziewiczej, czyli po prostu włączam, wiem, że tylko że to jest mój serial, który oglądam, ale co się wydarzy za 30 sekund nie chcę wiedzieć. I tak właśnie Wiesz, od, powinno się odbierać Heavy lane, no, nie żeby nie wiedzieć, ki, kim jest y, origami killer, y, co się wydarzy i tak dalej, bo każda kolejna gra to jest takie jakby sprawdzenie, a co by było gdyby i to też w jakimś sensie ma sens ale to takie prawdziwe przeżycie tej gry no, jest możliwe tylko po, po, przez pierwszą rozgrywkę. No i oczywiście to było tak, że ta gra jest tak słaba, że wiesz, wraz z nią zagrać i od razu do kosza. no nie. I takie różne interpretacje tego tekstu. Ja się zgodzę, że, że yy... I on czasami po prostu mówi rzeczy, które, które łatwo później zinterpretować w taki sposób, że można uznać, że on po prostu za dużo Y, y, konfabluje, albo nie wiem, powiedzieć, za dużo y, koloryzuje w tych swoich wypowiedziach, no jeśli już, chodzi no o czy, o już co, Mi się wydaje, że to jest tak, że on jest człowiekiem, który ma jakieś swoje wizje. I to wszystko, o czym on mówi, to jest, tak naprawdę mówi o swoich wizjach, które potem nie do końca tak. się, się spełniają w rzeczywistości. Już teraz, a propos Detroit, właśnie słyszałem jakąś jego wypowiedź, jak to mówi, że yy, Gra, tak, w której Androidy, szpłako kształt, znaczy, i wyglądające jak ludzie chodzą po ulicach, i tak z, z tego, co z strejener można wnioskować, to, to jest taka normalna rzecz, tak, że one są na każdym kroku i są wykorzystywane do różnych celów, a on mówi nam, mm. że bardzo zależy mi na tym, żeby Detroit było takie, jakie je znamy, żebyśmy nie widzieli, że to jest jakaś przyszłość, że to nie ma być gra science fiction, tylko to ma być gra dziejąca się tak jakby w naszym świecie, ale troszeczkę do przodu. Jest Near future, future nie? Tak, Bliska, tak, tak, tak. niedaleka przyszłość. Znaczy, tam, tam jak patrzeć, powiedzmy, na, na te ulicy, to rzeczywiście one mogły wyglądać, one może tak futurystycznie, że chodzi o, o to, że były takie czyste, eleganckie i tak dalej. Ale to, co mnie na przykład rzekło, to były te, te, takie przystanki. Z Androidami. Takie, tak, takie stacje, nie wiem, gdzie, gdzie ci Androidzi, nie wiem się ładują albo po prostu oni tam czekają, aż zostaną wywołani do, do jakiegoś zadania i tak dalej. To, to, to jest taki ciekawy widok, bo jak widzisz androida, który rzeczywiście wygląda jak człowiek, no to taki masz... To jest taki instytut, jak widzisz na przykład bezdomnego na ulicy, no nie robić się smutno. No tutaj widzisz człowieka, który, który stoi jedynym jego jest... Jest takim niewolnikiem, no nie jedynym jego zadaniem jest służyć drugiej osobie Tylko to jest kwestia tego, jeśli te androidy mają świadomość, no to rzeczywiście ci jest ich żal, ale jeśli one są maszynami tylko, to to czy ci jest żal samochodu, samochodu, że stoi w garażu, czy gdzieś na przykład, nie wiem, jest zaparkowany przy ulicy na deszczu? No nie, no i to jest, to jest właśnie ciekawa rzecz. Ja jestem ciekawy, jak, jak, bardzo, ciekawy, jak bardzo ten temat, jak, jak ta, ta, ta, ta, ten element w tej grze będzie potraktowany bo bo, bo kwestią jest tego, że tam na pewno będzie jakaś historia, być może to będzie jakiś, nie wiem, dramat, jakiś, jakiś elementy tj. Ja bym bardzo nie chciał, żeby to była jakaś taka gra, w której ta kara ma jakieś supermocy i zaczyna ciskać jakimiś piorunami mm. i tak dalej. Wiesz? Tak jak było chyba w Beyond, że w każdym momencie... W każdej grze że tak naprawdę tak było. Nawet w Heavy Rainie tam były jakieś te, te motywy paranormalne, tak. które nagle w grze zniknęły w sumie. Mam nadzieję, że po prostu tu gdzieś uda się potraktować ten temat troszeczkę poważniej. No być może to się okaże, że na przykład, nie wiem, gra nie będzie sukcesem finansowym, ale potrzebne są takie gry. Potrzebne są wysoko budżetowe gry, które nie są robione pod jakieś, jakieś dyktando, statystyk, wiesz, trendów, co, co się najlepiej sprzedaje, no nie? tylko twórzmy coś coś zupełnie nowego. No nie? Jeśli David Craig... Eh, Craig. Hmm, to by było coś. Pom pomies Pomieszczałem trochę Bonda z tym. Ale eh, jeśli eh, Cage potrzebuje po prostu... Eh, nie takiego kredytu zaufania, to ja mu go daję. Jeśli on na przykład do mnie by przyszedł i mówi Damian, yy, to mam robić tą grę, czy nie? Bo słyszę, że ludzie mają takie obiekcje co do tego, wiesz, że znowu mówią, że znowu zrobię Heavy Rain'a, albo że gra będzie niedopracowana i tak. Ja Chłopie, rób, rób, w tobie jest nadzieja. Bo Peter Molino zaczął się robić, zajmować grami typu wiesz, Cube i innymi popierdyłkami i już po prostu utonął w tych swoich wizjach. Ale Ty masz jeszcze zaplecze, Ty masz jeszcze wsparcie dużego studia, Ty masz jeszcze naprawdę ym, możliwość zaprezentowania czegoś, co, co, co może zaskoczyć I, i na to liczę, na to liczę, jeśli chodzi o Detroit teraz idziemy dalej. Kolejna rzecz, na która, która zwróciła moją dużą uwagę. Teraz kojarzę że nie dwie, a trzy w sumie. Bo mhm. było pierwsze. Drugie to jest gra, która wygląda bardzo, bardzo interesująco, tylko niestety jak tam potem o niej trochę więcej poczytałem, to najwcześniejsza premiera to jest 2017 pewnie, czyli Wild. Najwcześniejsza, tak. Wild mhm. Albo i tam Wilderness, bo to chyba pojawia się pod dwoma tytułami, czyli gra pana od Raymana i pana od Beyond Good and Evil, pana Ancella. Mm -hmm. Gra o byciu szamanem, który biega w otwartym świecie i może się wcielić w dowolne zwierzę i upolować kulika, albo wężem ugryźć kogoś w nogę i tam jakieś walki plemienne. W ogóle, w sensie <laughs> to jest ciekawe, że jest jakiś taki hive mind, taki taki jakby wspólny umysł twórców gier którzy nagle wspólnie razem wszyscy, nie kom... może my o tym nie wiemy, oni to ustalają na jakichś konferencjach, dotyczylią tak. się robić gry w pewnym klimacie. Były tak, druga wojna światowa, jeb, pełno tytułu drugiej wojny światowej. Potem zombiaki, wszyscy robią gry o zombiakach albo z jakoś wykorzystując zombiaki. Teraz pyk, nagle mamy sobie kilka, prostu, futurystyczne klimaty, pyk, kilka futurystycznych gier. Tak. A teraz mamy tak zwany topos y, prehistoryczno jakiś taki... Tak, tak, no bo ma... Primal, tak, tak, Far Cry Primal, cry. Wild, wild, jakieś tam. Te... Arki i inne patentowe tak. gry, których jest sporo. Robinson The Journey zdaje się jest takich klimatach, <głos> że tam są dinozaury czy coś w tym stylu, więc też się cofamy troszeczkę w przeszłość. No nie, ale to jest ciekawe. Wiesz, ja jestem, jestem bardzo, bardzo ciekawy, co z, co z tego wyjdzie, bo jak, jak każdy trend, no nie, albo, albo nas po prostu zaleją tymi tytułami, albo to po prostu rzeczywiście po tych kilku tytułach to gdzieś zniknie, wygaśnie i, i zobaczymy. A widziałeś zwiastun. No na pewno widziałaś to, nad nie będę pytała a, a, a, właśnie tego, tego Robinsona, The Journey. Tak, tak. A propos, Byliśmy wspomnieli o nim, a propos tego, tego, tego i, i, i, czy tam widzisz w ogóle jakąś grę, czy tylko po prostu taką ciekawą przejażdżkę, bo to Przysz, chyba ma być taki rollercoaster z dinozaurami. taka pokazali, wycieczka w parku jurajskim. To nie pokazali, to to w ogóle po prostu był filmik, który nie miał chyba nic wspólnego mm -hmm. z grą. Y mm -hmm. y ja wiem, jak teoretycznie to by miało wyglądać, ale jakoś w to nie wierzę kompletnie, bo tam wiesz, widzisz, y ja kojarzę tego typu fragmenty z gier, i one zazwyczaj mm -hmm. kończą się tym, że jeżeli nie robisz czegoś dokładnie tak, jak masz, co do centymetra, to masz to mm -hmm. chwilę restart. A w przypadku gry na VR, co chwilę być deptanym przez dinozaura jakoś, nie wiem, niekoniecznie to, to czuję. Mm -hmm, mm -hmm. Ale pamięć od czego mi ugięły się kolana, chociaż może niepo, niepotrzebnie, nie, yy, czy w sensie, nie wiem, czy taka, co wywołuje u, u wielu takie, taką reakcję, ale yy, Gran Turismo Sport bardzo się cieszę z tego, że, że coś się pojawiło na horyzoncie. Nawet jeśli to będzie po prostu prolog. No to to coś sceny, pomiędzy. Wiesz? Ja też słyszałem wypowiedzi tamtego pana od Gran Turismo, którego nawet na znacznie w pamięć jaką się nazywa. No, ten on ma jakieś super samochody i tak dalej. To on I, mówił, jest, I jest szefem polifonii, co, tak? O, tak, właśnie od niego. To on mówił, że nie można nazwać Gran Turismo Sport yy, prologiem, dlatego że... Dlatego, że będą cz cztery trasy, dlatego, że teraz żyjemy w świecie online i wypuszczanie update'ów, patchy i dodawanie nowego kontentu do gier jest nieograniczone, więc to, że na płycie znajdzie się ograniczone materiał, nie znaczy to, że granie będzie cały czas się Mhm, mm mm -hmm, Kropka. Mm -hmm. No ale to jest, wiesz, tak, tak rozwijanie, ja, ja po prostu lubię rzeczywiście, ta, nawet część siódma może nie, nie okazać się tą ostateczną, to pewnie część ósma wyjdzie yy, na miesiąc po zapowiedzeniu albo wydaniu PlayStation 5, ona wyjdzie na PlayStation 4 oczywiście i to będzie absolutnie jedyna gra, w którą będziesz chciał grać jeśli chodzi o, o, o wyścigi samochodowe, no ale no trzeba czekać i to mnie najbardziej denerwuje w tym wszystkim że trzeba czekać no, i chociaż tutaj ten prolog się ten nowy prolog sport się się pojawi i za jakieś dwa lata to przynajmniej będzie można zagrać ja nie, pojmę, ja nie pojmę, czemu Gran Turismo 6 wyszła tak późno. Czy ona się pojawiła już jak PS4 była na rynku, a pojawiła się na PS3. To, to, to... Znaczy ona właściwie to była taką, taką taka... poprawioną wersją piątki z dodatkami, no. z tym wszystkim, więc y, oni tam naprawdę nie mieli dużo roboty w sensie tworzymy nową grę od podstaw. Nie, oni, oni usprawnili wiele elementów tego, co, co już, już wcześniej było. To mogli to wyglądać na PS4, wiesz, podbić które jako, jakoś grafiki i surowe. Gdyby kontynuowali trend taki, wiesz, wydajemy tam, nie wiem, Gran Turismo HD i tak dalej, tylko że ona już była w HD, już, już Gran Turismo 6, zresztą piątka chyba też, o się nie mylę, one były w, w Full HD, 1080p, no jeśli, jeśli na, na drodze nie było innych samochodów, to mogłeś mieć nawet 60 lat, więc no, no technologicznie tam było całkiem nieźle, całkiem zaawansowane, no ale tak jak mówię, no, Zjastun robi wrażenie, ale to jest taki bardziej teaserek, ja bym go nazwał, teaserkiem niż, niż takim prawdziwym zwiastunem, więc, więc to to i to właściwie jest, wszystko. Jedna jedna rzecz, się tam, ja jeszcze jedna, ja jedna rzecz, rzecz powiem, a ja, horror, ja wiem. No, daj. Marzysz o tym, żeby o tym powiedzieć pewnie. Tak, dosłownie, dokładnie tak. Trafiłeś idealnie w dziesiątkę. Dreams... Ja mam Media Molecule. ogromne, ogromne zaufanie do Media Molecule. Oni pokazują rzeczy, które wydają się totalnym kosmosem czasami i generalnie nie wiadomo o co chodzi, ale po Little Big Planet i po Terraway ja im mhm. w 100% ufam. Wierzę, że e, oni dostarczą jakiś niesamowity produkt. Mhm. Społeczność, która się zbudowała wokół Little Big Planet, tworząca Czasami etapy robiące ogry, dużo większe wrażenie niż, niż to, co, to, co było stworzone przez Media za pomocą dość prostego edytora w gruncie rzeczy, tak. czy właśnie tworząca gry w innych gatunkach niż, niż platformówka, którą była Elite była Big 2, były FPS-y, były bijatyki, były niewiarygodne rzeczy to wierzę, mhm. że z produktem jakim będzie Dreams, bo to ciężko nawet nazwać, to będzie bardziej program czy jakaś aplikacja. Ale tam yy... są takie elementy rozgrywkowe, mm. takie, takie, takich zagadek no środowiskowych, tak, że coś tylko trzeba przestawić, no coś pytanie, przesunąć. No tylko wiedzieć, to pytanie brzmi, jak to będzie? Czy to będzie tak, że będzie jakaś tam ilość elementów, etapów, czy snów, czy tam dwa, takie dwa, które stworzy Media Molecule i po prostu dostaniesz je, je tak jakby do przejścia sobie, tak jak mogłeś przejść kampanię w Lease Big Planet? Mm -hmm. czy I potem na przykład je edytować, czy nie dodawać? Czy to będzie tylko taki bardzo rozbudowany edytor? To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawy tytuł, mm -hmm, który, mm -hmm. który jestem. Ale to też jest tylko trochę e, w innym gatunku, ale to właśnie Media Molecule to też jest takie studio, które jest związane ze Sony, które tworzy zupełnie absolutnie rzeczy pod prąd. Bo jakbyś patrzył w kierunku tego, czym się interesuje mainstream, to mainstream absolutnie wiesz, Terraway little big planet, nie, to dreams. W ogóle, to, Gdzie to jest, tam Jakiś to jest normalny gracz już... chciałby grać w takie, takie duperelki, w ogóle w jakieś takie, takie bajkowe, w, w psychodeliczne, wiesz, no. gry. Nie, oni, oni chcą z Szynankiem, chcą nowych Call of Duty i tak dalej, ale nie oni wiedzą, że jest pewna grupa ludzi, którą trzeba zagospodarować, oni też kupują konsolę. jest to, to jest wystarczająco duża grupa, żeby takie studia jak Media Molecule wspierać i ja się cieszę i e, zastanawiam się, gdzie jest takie studio, w, jeśli chodzi o Microsoft, czemu, czy, chyba, że po prostu nie wiem, okazuje się, że ja tego tak nie śledzę, ale jeśli chodzi o, o one, to, to zastanawiam się, co by było takim odpowiednikiem, bo ja wiem, że jest ten projekt Sparks, który teraz jest umarł. za darmo i każdy no, może... Znaczy w, sensie... znaczy, w sensie on nie umarł, on, on jest teraz za darmo, więc teraz tak. możesz yy, y, ściągnąć go i tworzyć te różne rzeczy, ale ale czy to jest na tyle proste, Czyli na znaczy tyle on, interesujące? On się, się ten... nie rozwija, o, w ten sposób. No, no i to jest ciekawe, ale Dreams, Media Marku, zdecydowanie tak, chociaż yy, interesuje mnie koncept, i, śle... będę śledził, ale, ale no nie koniecznie wiem, czy... Kupisz czy to ostatecznie... na premierę za tak, złotych. ale ja się cieszę, ja jestem wielkim orędownikiem, e, żeby, żeby tworzyć właśnie rzeczy, które które niekoniecznie muszą podobać się wszystkim, a, a, a są wyjątkowe. To sobie zostawimy w takim razie Paris Games Show i Warsaw Games Week jako takie fajne imprezy w Paryżu, trochę daleko, żeby być, ale w Warszawie warto było się, się znaleźć. To był poprzedni weekend, czy dwa tygodnie temu? Czas szybko leci, chyba dwa tygodnie temu. Tak, w każdym razie było warto... Ten w 26. Będzie, będzie za rok, pewnie będzie jeszcze jakieś... Y, ten I już jest większe, potwierdzone, że była... za rok będzie, będzie Warsaw Gęcik. No to, no to super. Opoj yy, imprez, kio... to ja tak szybko rzucę, że 21 listopada będzie w Warszawie się odbywało coś, co się nazywa Paul czyli konferencja o, takie dla, tak, słowo. tylko że, żeby, żeby już od razu rozwiać wszelkie wszelkie tutaj Ciebie tam nie, w, to nie, nie nie to nie to nie odchodzi nawet to chodzi o to że to będzie y, impreza która jest związana z, z podcastingiem jako jako, jako zjawiskiem medium, tak, a nie z grami, jako tak, zjawiskiem, jak się... gra jako zjawiskiem a nie że gra tak że to tak, nie tak. będzie impreza więc jeśli ktoś się interesuje w ogóle podcastingiem interesują go pewne rzeczy które interesują ludzi którzy tworzą podcasting bo to będzie konferencja prowadzona dla, i właściwie, tak właściwie, dla podcasterów przez i dla podcasterów tak więc to to nie będzie dla ludzi zewnętrznych to raczej będzie takie dosyć hermetyczne, tam będą jakieś rozkminy na tym, jak zarabiać, jak zostać milionerem, robiąc podcast, co Chłopak. oczywiście jest niemożliwe i nikomu się nie udało. Oprócz może jednej osobie, którą znam, i to jest Amerykanie Leo, Leo Laport. I on ma swoją taką całą sieć Tweet Network, Tweet Network i, i, i wiesz, i to jest jeden człowiek, który chyba dorobił się milionów, o, jeśli chodzi o podcasting. Chociaż nawet on tego słowa podcast nie używa, on, on nazywa to net podcast hmm. czy Netcast, Dobra. więc. Bo on yy... już tworzy też telewizję, właściwie. Tak, natomiast yy... jedno co powiem, że będzie tam parę osób związanych z kieraczkami, więc na korytarzu pomiędzy tymi albo zamiast. Będziesz pójści... piotrze? Tak, ja będę, będzie Dawid z podcastu, A. będzie też Robert z podcastu. To fajnie. No to nawet myśli. jeśli. Bo, ten, bo to jest impreza, zdaje się. Z... Otwarta. Otwarta bez żadnych biletów, więc jeśli tak. chcecie zrobić flash, flash MOBA i przywitać Piotka i Dawida i Roberta jak, jak youtuberów, to <śmiech> trzeba po prostu tylko. Nie tak grupa odbiorców się. chyba. <śmiech> tak, tak, tak. Ale czy tam w ogóle w świecie słychać szerokim? Bo już za miesiąc. Tu, przepraszam, za tydzień. Premiera długo czekanej gry. Fa Fallout 4. No i oprócz tych przecieków takich, w których prezentują jak wygląda ten gadżet, ten, ten pitboy plastikowy hmm, i... i, i e, pit par par Znaczy ja go hejtuję dlatego, że to jest takie urządzenie, które nie jest warte tej ceny i ewentualnie i to jaki oni hype wywołali tym i jak oni podbili tą cenę tego to jest urządzenia. Dobry marketing. Hmm. To się nazywa bardzo dobry marketing. Oni po prostu, Bethesda ma jeden z najlepszych e, e, marketingów, jeśli można powiedzieć, ever. Tylko, że jak ja pamiętam Skyrim, który jest absolutnie hitem, może się sprzedał fantastycznie, oni mieli niesamowicie dużo reklam, oni porozsyłali w ogóle po kilka kopii do danego, wiesz, do danych serwisów, żeby wszyscy, na przykład takim, taki Giant Bomb, nie? serwis, oni wysłali kilka kopii im, żeby każdy z, z redaktorów mógł pogadać, żeby oni mogli rozmawiać na tym na podcaście, żeby to nie było tak, że jedna osoba grała, a druga będzie o tym mówić, tylko żeby wszyscy mogli wymieniać się doświadczeniami. A tego to nie widzę, jeśli chodzi o Fallouta. Ja nie wiem, czy, y, czy oprócz pewnie kilku y, y, większych takich serwisów, y, o, coś mi tu spadło, kilka większych serwisów może dostało grę do recenzji, ale, ale jakoś tak cicho szali. i gdyby się te przecieki... Może oni uznali, że to jest tak duża marka, że nie potrzebuje tego. Być może po prostu nie chcieli już inwestować więcej. Oni, oni już zarobili. Oni już, że Zrobiliśmy tego Fallout Shelter. To się w ogóle zwróciło. Zwróciło nam za produkcję Fallouta 4. Pewnie tak. Czy jest sens w ogóle robić cokolwiek więcej? No nie, no. Ludzie są tak nakręceni na Fallouta, że po prostu kupią wszystko z Fallouta, no nie nawet pudełko wiesz, śniadaniowe z napisem Fallout. No pamięć, że internet Naprawdę te przecieki, które się codziennie jakieś pojawiły, pojawiały. Dzisiaj w ogóle pojawiła się apka ta ta ta Pip-Boyowa na, na Androidzie i na App Store. To jest tak, tam, która będzie można... To jest tak, która będzie można używać jako... tego plastikowego tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, tego... pi <g> boja <g r aqu Solimitra> a, a już ściągałeś? Ona działa tak, wiesz, stand-alone, bez, bez gry? Nie mam zielonego pojęcia, bo ja Aha. jestem tym nielicznym procentowym. Antyfanem falowca, Kompletnie tak. wywalony na czwórkę. Ja nie mogę w ogóle. Z kim ja robię? Też wodę świąconą trzeba, bo tutaj, wiesz... To jest priorytet złożony, czy ty idziesz w dniu premierie? Nie, nie, ja, ja, bo ja jeszcze się waham. Ja jeszcze się waham, czy, czy w wersji konsolowej, czy w wersji pecetowej. Wersja PC-owa oczywiście będzie ładniejsza, będzie super, będą te mody, będzie w ogóle m, jakość grafiki, wiesz, nie będzie 720p, tylko, tylko więcej, większa rozdzielczość, ale kwestia jest taka, że yy, ja, ja, ja na przykład pogonam z tego Falauta i ja będę chciał na przykład sobie wymienić tę grę. Oddać, odszedać A, a falauta na PC, PC nie będę mu tego zrobić. A wiem, że i tak kiedyś do swojej wielkiej już no napęczniałej na od gier, w kolekcji gier na Steamie, no kiedyś ten V4 się tam znajdzie. Tak, na pro I, tylko kupię go za tam, Tak, za 2-3 lata kupię go Humble. za 5 euro w superpromocji <laughs> jakiejś, no nie? Więc ja będę miał w końcu to zbierze w swojej kolekcji i tak dalej, tylko teraz, w tym momencie po prostu w dniu premiery jeszcze się waham, no nie? Podejmę decyzję, czy to będzie wersja pocetowa, czy, czy, czy konsolowa. ale... ale... Ja na przykład nie, w ogóle nie jestem zaskoczony tym, jak ta gra wygląda, bo są takie głosy, że, że gra wygląda płasko, że ma brzydkie tekstury, że, że jakoś tak, nie, nie wiem, nie jest to nowa generacja. Ale ja już tu mówiłem w momencie, kiedy ta gra się pojawiła. Ja się dziwię, na przykład, dlaczego nie chcą wydać na PlayStation 3 i na, na Xboxa 360. Przecież to jest nadal fantastyczny rynek. Przecież Call of Duty i Black Ops 3 wychodzi na PlayStation 3 i, no, i nie Xboxa 360. A tam, wiesz... Ale wychodzi. No wychodzi, no. Będziesz mógł zagrać, będziesz. I teraz jest kwestia, dlaczego oni tego nie zrobili z Fallout 4. No, nie wiem, ale te przecieki, które to, to, ty widziałeś, to są takie raczej nakręcające hype, czy raczej takie, że ojej, to gra przecieki wygląda. Przecieki są nakręcające, bo jak cokolwiek się pojawia z Falloutem, to pierwsze wrażenie jest takie, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, o mój Boże, mhm. ale... Tak. potem pojawia się druga, druga fala tak zwanych krytykantów, którzy przychodzą i mówią, że no, ale to brzydkie, a to bez sensu, mhm. a w ogóle to dialogów to niedługo nie będzie można nic powiedzieć i się zaczynają pojawiać memy i wtedy tak, już internet głowie. Tak, tak, memy są świetne. Czyli nawet, bo przed, przed podcastem rozmawialiśmy, że mem, który pokazuje Fallout 2008, czyli Fallout 3, który miał rozbudowane teksty, linie dialogowe, które się pojawiały i mogłeś je wybierać, prawie jak w klasycznym Falloutie, Falloutie 1, Fallout 2 i miałeś na przykład, nie wiem, możliwość wybioru, wyboru tekstu na swoją inteligencję, na charyzmę i tak dalej, a teraz to jest podobno jakieś takie drzewko, które jest jeszcze prostsze niż to, co znamy na przykład z Mass Effecta. A tam plakacik, a ja tak. A niedługo będzie tak, że za parę lat, żeby wybierasz tylko emocje. Jesteś Uśmiechany, zadowolony, albo, jesteś albo tam, smutny. Jak w grach e, tak. Natomiast y, pojawił się też trailer zwiastun premierowy, mhm. który zazwyczaj jest tak, że jak oglądam jakieś zwiastun premierowy gry, która mnie nie interesuje, to on potrafi podnieść i się taki. tam, to może być fajne. Aha. A tutaj jest nic, pustka. Znaczy, ja, ja jestem no, tyle pewny, że ja zagram w Fallout 4, że ja po prostu nawet nie klikam na to, że jakby nie, nie, nie potrzebuję się nakręcić. Ja widziałem jakieś tam fragmenty yy, z tego miasteczka, satelit satelitarnego, wiesz, te, te, te, te wybuchy atomowy, tam te jakieś inne fragmenty, ale to mi jest zupełnie niepotrzebne, wiesz, do tego, żeby mnie nakręcić na tę grę, bo ja już wiem, że ją kupię, nie? Jak nie potrzebuję jeszcze yy, stwierdzić. Być może byłoby tak, że gdybym obejrzał to zwiastkę, albo obejrzał te fragmenty, mu dojść do wniosku, że może warto poczekać, bo wychodzi przecież yy, Rise of Tom Braider, nowa Lara tak. I, i wiesz, może w nią warto zagrać, bo to jest chyba ten sam tydzień, zdaje się. Co, tak, co tak. Tocze, Lara chyba wychodzi w ogóle teraz. Chyba w... no. jutro, czy też wczoraj. O, jutro. Albo dzisiaj, w zależności od tego, kiedy się mm -hmm. odcinek pojawi. No tak, kiedy już słuchacie, to może już jest, ale... Tak mi się on coś my, wydaje. My, my, my nagrywamy w przeszłości. W ogóle to, to, to z z... z... Fala, to jest śmiesznie, bo chyba mamy premier we wtorek? 90 mhm. listopada, a w Polsce 11 listopada. Jest to święto, dobrze. Ty... No, no teraz... ale no to, to musisz zamawiać w ultimie, ci tydzień wcześniej. <laughs> no, dzisiaj właśnie widziałem rozmowę na grupie, jak to ktoś się martwił, że. Nie, ale wiesz, bo. Piku, i kurde, napisali mu, że może wcale nie będzie tej gry w dniu premiery, tylko będzie później. A tu później, <laughs> no, to są dwa dni później. I jak to? Tak? No, no tak. No ale nie ale już na YouTube się pojawiają yy, yy, unboxingi wersji kolekcjonerskiej właśnie z tym Pitbojem i dalej, że, że są już te, te, te na, na, na świecie jakieś ultimy czy inne sklepy. Nie wiem, czy Ultima, ja nie jest tutaj. Mogę to odczekać, nie? Jeśli to nie jest Ultima, która tak wcześniej wysyła. Może to jest inny sklep, jakiś taki osiedlowy, który to robi. Ale już pojawiają się po prostu fragmenty rozgrywki, już pojawiają się te unboxingi, więc więc gdzieś te gry z tych ciężarowych powypadały, no nie wcześniej, ewentualnie, lub zostały już rozesłane do klientów, co może być ciekawe, nie? Ale, ale no. To może być silny, silny, silny okres wakacyjny, czy wakacyjny, przepraszam, świąteczny, jeśli chodzi o tytuły i, i naprawdę będzie trzeba po prostu chyba rzucać monetą, no nie w co zagrać. Ja mam wrażenie, że to jest że, jeden z lepszych lat od, od drugiego czasu, jeśli chodzi o gry, jeśli chodzi o to, o nie tyle o ilość, co o jakość tych gier, no bo w jednym roku dostać MPS-a w Diedźmina w bardzo dobrego Batmana, teraz tak. Fallout 4 wychodzi na, na ten, do Valara, mhm. Szaleństwo. No niektórzy też uważają, że Bloodborne też się zalicza do tego, chociaż ja jestem akurat w tej grupie, która nie uważa Bloodborne za, jakiś, za jakąś super grę, kiedy, kiedy grało się powiedzmy w Dark Souls poprzedniej części. Ale to też jest bardzo dobry tytuł, no nie? Rzeczywiście 2015. Ja, no, no oczywiście, rok. Ty, ty, bo jest, Bloodborne dla mnie jest taką grą, trzymając się oceny 10 punktowej taką 8 na 10, nie, a, no. a, a takich gier właśnie 8 na 10 to była cała masa. A, tak, a mówiąc tak. o tych Wiedźminach, to mam na myśli te, te gry z, na 11 samej na 10, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Te tytuły takie tak. absolutnie najlepsze z Niewczu. No nie grałem jeszcze, to nie w no. no. A to Nic możemy za chwilę porozmawiać to. właśnie. E, coś tam, w ogóle coś ciekawego takiego, takie z takich y, branżowych y, New newsików, czy, czy możemy przejść do w co ostatnio graliśmy. No, co tam panie... no wiesz, to możemy skomentować jeśli rzeczy, yy, y, informację, która też trochę się rozeszła długą falą, mm -hmm. czyli y, Activision na zakupach. A, że kupili free-to-play tego Kinga, że tak? king.com, czyli twórcę, firmę, czy też tak. właściciela marki Candy Crush. Saga chyba, nie, nie Ale ten Candy Crush to jest po prostu taka dojna krowa, to po prostu jakiś tam generuje miliony dziennie, więc jeśli utrzymaliby ten trend i oni cały czas by się rozwijali, to te 5 miliardów czy tam 6 miliardów, ile wydali na to, na to studio z tymi wszystkimi assetami, to im się to bardzo szybko chyba zwróci. nie Wiesz, znaczy, Electronic, Arts tam radę, ale to. Electronic Arts kupował PopCap za chyba 800 milionów dolarów i wszyscy mhm. krzyżeli, o mój Boże, taka kwota, co za szaleństwo. Tak. A tu Activision Blizzard, czy też Vivendi, bo to jest chyba jedno, jedno właścicielstwo, za 6 miliardów dolarów kupuje mhm. King tak, tak. i czytam wywiad z CEO właśnie tej, tej, tej firmy który mówi, jak to jego zdaniem idealnie się dopełnia Call of Duty, World of Warcraft i Candy Crush Saga, że to idealnie się dopełniają, więc myślę, że w Diablo 4 będziesz miał, wiesz, otwierając jakąś skrzynkę z lutem, to będziesz miał Bidzuel to, to zrobienie. Znaczy w ogóle ta, ta gra, to, to studio, w ogóle ta firma, to, ten wydawca, nie jak to na ich nazwać, King, to mi się źle kojarzy, bo ja pamiętam, że oni kiedyś pozwali Banner Saga, znaczy twórców Banner Sagi za to, że używają słowa saga w tytule. I, a przecież ich te wszystkie gry to są saga ta, to, saga tamto. to. To ich do powinno i, wykupić, bo to oni tak lubili. I, no, no, no, no. No, ale, ale to, jest, to jest ciekawe, że jest taki trend, chociaż mnie już nie zaskakuje i w przeciwieństwie do PopCapu, nie, nie wiem, czy PopCap kiedykolwiek generował takie zyski jak jak King, nie więc stąd może taka różnica w tej cenie, no nie, ale, ale PopCap mi się wydaje, że został trochę stłamszczony przez EA, czy że trochę jednak się pozmieniało. I, i, i kupiło i tak naprawdę markę, znaczy marki, nie no, jedną w sumie, bo plan Worsu tak. Zobis się, się regularnie dalej pojawia. Co więcej, nawet Świetna gra przecież Pebble no... i co się z nią stało, no nie? Psz Zniszczyli no. Pebble chyba, nie ma nowych części znaczy, Była Pebble, dwójka Pebble Pebble Pebble wyszła, e? wyszła na Tak mniej więcej jakoś na święta Grałem w nią, bardzo mocno grałem w Pebble 2 To mhm. był cudowny, to jest tam Spokojnie 20 albo 30 godzin nabiłem Bo to jest taka ja gra z, z typu właśnie, grasz w kulki Ale to jest takie przyjemne Te, nie te wiem, czy, super mocne czy, tych bohaterów no, Sama magia Popraw, jeśli się mylę, ale czy, czy Zuma nie jest grą popkapu? Chyba jest, bo no to z żabą. Więc, to, tak, tak, co takie pluje te kulki i tak dalej. No gen Generalnie jedna z moich ulubionych gier, yy, znaczy ro typu rozgrywek, właściwie wiesz, takie, te, te kulki wijące się i układasz i rozbijasz, no to jest super sprawa. To, jest, to są właśnie takie gry, które nie mają w sobie nic oprócz takiej Takiej czystej przyjemności, wiesz, rozgrywki. Taki, taki, tak, no, wiadomo, że na późniejszych etapach, kiedy tam grasz na jakimś na poziomie, to musisz trochę myśleć, ale to są świetne zabijacze czasu. No u Ciebie zabili, ci no, to mówisz, 20 30 godzin. I mi się też bardzo, bardzo podobało. Ja tam tak. wymaksowałem, wszystko co było do zdobycia, to zrobiłem. A mm -hmm, propos jeszcze mm -hmm. takich newsów różnych, dziwnej treści, to i też trochę z pieniędzmi związanych. Mm -hmm. Miesiąc temu ruszyła zbiórka na Kickstarterze na grę Battletech, czyli przyniesienie ci, państwo, którzy tak. zrobili Shadowruna trzy części, szedł Uf. rada uznali, Uf. że zrobiłem batutacha. Zbiórka była początkowo na chyba 250 tysięcy dolarów, jeśli się nie tak. mylę, i zakładała stworzenie tak jakby systemu do grania, wiesz, mechaniki gry komputerowej, tak, czyli taki, wirtualny kampanii, stoł... taki multiplayer, tak? Tak, wirtualny yy, studio, tak, na który może leść figurkową grabiterę. No i zbiórka zamiast 250 tysięcy dolarów zabrała 2 miliony 800. 000, <skll> no nie dziwię się, bo żeśmy <głos> chyba wspominali w jednym z odcinków, nie wiem, czy to, to, to chyba z, z Rysławem, był odcinek, o tej grzei, chociaż Rysław nie był fanem nigdy Battleteka mechy go te nie interesowały, to akad, ja uwielbiam ten klimat. I się wydaje, się swoje, że i proszę, czy się. Nie, y inaczej ja generalnie nie, nie wspieram Kickstarterów, y wsparłem może jeden lub dwa jeśli, jeśli dobrze pamiętam. I to były akurat polskie, typu Polak Potrafi, to jeden ten słynny, prawda, SS i, i jeden chyba mi się wydaje, ale już zapomniałem nazwę, tak, tak przywiązałem do tego uwagę, to nie? Ale to chyba był projekt związany z wydawnictwem Dobre Historie, taki, co wydaje coś na progu. fantastyczne magazyn, weird fiction, fantasy i, i tak dalej. Regularnie go polecasz. Regularnie go polecam, bo mam nadzieję, że zrobią w końcu jedenasty numer. Z tego, co widzę, jakieś przy, pojawiają się wiesz, wrzutki, jakieś, jakieś informacje, że praca że w re, więc no, nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że też będzie w wersji drukowanej, dostępnej w jakiś taki e, dziwny sposób, ale coś na progu eee, Tak, polecam. a wracając właśnie do Battle Taka, to, co jest dla mnie największym kuriozum, to, że gra, która zabrała dziesięciokrotność kwoty na Kickstarterze, przebiła wszystkie progi, jakie były do zabrania, jakie oni ustawili, to stretch goals tak zwane. Aha. I co się stało w momencie, w którym zakończyła się zbiórka na kicyterze? Stracili prawa do Battleteka. Dużo lepiej. Otworzyli zbiórka u siebie przed stronę. A, czyli citizen class. Prawda? I po prostu mnie to rozwaliło, że bo, bo, bo gdyby oni nie zabrali całej kwoty, albo, albo zabrali jakąś tam część tylko, albo coś, to, to, to jeszcze okej, okay. ale skoro zebrali i tak więcej niż uznali, że chcą zabrać. Najbardziej mi się podoba ten marketingowy, czy też pr bullshit, który jest do, dołożony do tego, czyli że to wynika z tego, że niektórzy nie zdążyli wesprzeć naszej gry na Kickstarterze, dlatego wychodzimy wam naprzeciw, dajemy wam tą możliwość dalej możecie aż Kickstarter do... Kickstarter jest tak wspaniałym miejscem przed sprzedaży, wiesz, marzeń, że ja się nie dziwię, że ludzie chcą kupować, e, kupować, dawać im te pieniądze, wiesz, to, to jest ten, ten słynny taki mem, no nie take my money, no nie, no, mm -hmm. take my money, to jest właśnie to. I ja, ja, to, ja to widzę w oczach tych wszystkich rozpalonych, entuzjastycznie nastawionych graczy, którzy już widzą w, w bliskiej przyszłości, jak będą grali w tego wirtualnego Battleteka. No i akurat Shadowrun Returns, i świetną grą. Oni zrobili dokładnie to, co zaplanowali, dokładnie to, co obiecali, i, i to wyszło naprawdę dobrze. Wiesz, nie obiecywali za, za dużo i nie, nie, nie starali się zrobić jeszcze więcej, przez co na przykład nie, mieli problemy z budżetem. Nie. Oni dokładnie wiedzieli, co chcą zrobić, zaplanowali to odpowiednio i, i dlatego nie jestem. Zmar nie martwię się o sukces Batleteka. Ja nawet nie widzę, żeby to był projekt, który wiesz, w którym opowiadałem, że okej, okay, zebraliśmy tyle pieniędzy, to zbieramy więcej, bo jednak to będzie otwarty świat, to będzie galaktyka tak naprawdę i to będzie wałczyło się na innych, na 120 planetach, miliardach planet jednocześnie. Na każdej planecie będziesz miała swoje te opcje. Bla, bla, bla wiesz i będziesz mógł na przykład kupić sobie jakiegoś mecha z pakietem ubezpieczeniowym w różnych wariantach, mech pasażerski, mech, wiesz, nie no, na razie y, opcja oglądania go w hangarze. Na tak razie, tak. bo to nigdy nie wiadomo, nie poszli w tą stronę, tylko po prostu sprzedają tak jakby m, tak. mają, wiesz, mają cały zestaw najróżniejszych rzeczy, które można zamówić, a to właśnie jakieś wycinamki, a to jakieś tam klasyczne te, te blueprinty z Warhammera. Mhm. Realnie no, zobaczymy, to może być ciekawe. Ja jestem, jestem, jestem na tak ze względu na to, że bardzo Stale lubię. Stare instrukcje w PDF-ie. Tak, tak, tak. To tak. w ogóle to wszystko. Wiesz, ale to, widzisz, to jest naj najśmieszniejsze, że to, te instrukcje one są dostępne. No nie? Większość tych rzeczy one są może nie tyle, że to jest public domain i tak dalej, ale jeśli ktoś jest fanem na przykład gier, gier planszowych, to zna takie serwer Boargiem Geeks. I tam, tam może znaleźć na przykład pewne, pewne rzeczy. Właśnie takie instrukcje i tak dalej, więc ja nie wiem, czy to jest jakiś sens płacić za, za PDF-y tyle, ale jeśli to im wspomaga w tym no to planie naj, wystarczania naj, to... najdroższy próg, który można kupić, kosztuje 200, chyba 250 dolców, 275 mhm. dolców i dostajesz kurtkę, mauriora, dostajesz jakieś tam czapeczki, naszywki, banerki z flagami, bo tam są jakieś, ja nie grałem, więc nie wiem, ale, ale jakieś chyba kasty czy, czy, czy domy, nie wiem, tutaj musiałbyś się z logami właśnie, no. że tam konkretnego tam dom taki, czy dom siaki, no heheżki, jak to się ładnie mówi. Dokładnie a w ogóle w międzyczasie to. przypomniałem sobie, o, o jaką grę chodziło z o, tą pierwszą wojną światową, był to Iron Storm. Żelazny Storm, czy też burza raczej, a nie, a nie Ion. I to była gra na, na PC, to nie była żadna konsola. Nie, na to była tutaj, gra na tak? PC, ona wyszła w roku 2002, więc o, Panie, na... prehistoria, to nawet uh, mileniści, milenialiści nie pamiętają. No właśnie, ale, ale widzisz, ja pamiętałem i... E, a I to jest szelanga z tego, no co tak, to widzę. jest FPS, to jest Aha. normalny FPS. Nie wiem, czy, wiesz, bo tak, słuchajmy, jak opowiadać i tak dalej, ja sobie wyobrażałem to jako RTS, czy coś tam sobie, jakąś strategię, nie, nie, nie, nie, nie, ale nie teraz nie. widzę, że ona trochę przypomina, widzisz, bo e, jak teraz na nią patrzę, no, no te, te, te zdjęcia Iron Stone, to trochę też myślę o Resistance, bo Resistance, e, jak zapewne wiesz, chociaż tam nie było to by nie była kwestia wojny światowej e, wiesz przedłużającej no, się drugiej wojny światowej takiego, tylko to jednak była taka alternatywna rzeczywistość tego, co by było gdyby świat został no zaatakowany no, no nie przez samcę cywilizację tak I, i ta technologia też musiałaby w jakiś taki sposób być nie wiem no, e, przyspieszona no nie wiem no, rozwój technologiczny musi być przyspieszony jednocześnie dzięki e, e, na przykład nie wiem tego t, t, t, t, t, tym zdobyczom nauką, którą udałoby się wyciągnąć od wroga, no nie, i, i na przykład Resistance, mimo że dzieje się no, chyba w latach 60 o ile się nie mylę, do, że dobrze pamiętam, to jest, jest mocno futurystyczne, jeśli chodzi o obronie i takie, takie elementy, no ale to jest, jest fajne. Iron Storm, no wygląda teraz trochę archaicznie, no, jak to no, no, szuter jest tak. 15 lat, czy znaczy 13. Tak, tak, tak ale, ale może być, może mieć fajny klimat, więc... Może tak. będzie remake. Jest wersja na PlayStation 2, więc jak ktoś jest fanem retro, proszę. to na PlayStation 2 może sobie zagrać też, bo teraz właśnie widzę, że jest World War Zero, tak się nazywa Iron Storm. Chyba, że to jest jakiś. jakaś, jakaś wrzutka, ktoś, ktoś ładnie to prze, przerobił, jakiś tam. Y... A jak ja tak, jesteśmy przy klubach retro. <grych> mhm. Mm to może ty coś powiesz nam? A tu rety zostawię, to tak to zacizuję, że będzie tak, będzie kończyć Gretro, będzie dum będzie i będzie amiga. Nie? To, tak, to, to można się domyślić, o co chodzi. Ale Piotrze, bo chciałem się zapytać, ty przyszedłeś grę Love is Strange, prawda? Przeszedłem grę Life is Strange, tak, przeszedłem wszystkie cztery epizody, pięć pochodzi dokładnie. Ja słyszałem, że ludzie płaczą. Że ludzie... Ja się wzruszam tylko na przykład w takich sytuacjach, jak na przykład Agnieszka Radwańska wygryda, wygrywa finał WTA, albo, albo na przykład jak widzę, jak niesamowite ludzie robią rzeczy, wiesz, takie takie ponad ponad ludzkie możliwości, jak to się mówi, a jednak gdzieś, gdzieś coś robi, tak mnie to wzrusza, ale nie, nie wzruszała mnie nigdy żadna gra, tak, żeby na przykład się popłakał. I po każdych Airdzina? Czy tam Erit? Nie, dlatego, że ja prawdopodobnie nigdy nie przeżyłem tego tak... Wiesz, ja, ja, ja próbuję sobie przypomnieć, czy ja w ogóle grałem w Final Fantasy VII tak do końca i chyba nie, nigdy nie grałem. Są, to pamięta, że są, mi się, są pewne się... śmierci w grach wideo, które, które były dla mnie drużgocące, ale nigdy nie było tak, że, że, że rzucałem pada i się załamywałem. Mi się, mi się zdarza być bardzo dogłębnie poruszonym przez to wideo. Może akurat nie płakałem na to do mund, bo to jest taka hmm. gra, która jest bardzo po popularna. Ale wiem, o co się względem. chodzi, tak? Ja wiem, o czym pan mówi. <laughs> natomiast, natomiast bywam dogłębnie do poruszony. Na przykład tak mnie dotknęło bardzo Brothers The Tale of Two Sons, która końcówka była. To też jest tak, na Dotknęło mnie również zakończenie Valiant Hearts które tam na koniec y, też mm -hmm. gra na pewnych nutach takich y, dla człowieka, właśnie y, rodzica tak. jakoś tam mm -hmm. odpowiednich. Natomiast akurat Life is Strange nie, nie należało do tych gier, które, które uważam, że można by było się płakać. Być może miałeś może jakieś do, dobre decyzje podjąłeś twoje zakończenie znaczy, było to dobre. W, wiesz co, jest to jedno z tych gier... Ktoś na przykład płakał po przejściu Until Dawn, bo tam mu wszyscy pomierali, no nie? Słuchaj, to jest jedno z tych gier, i y, to nie jest żaden spoiler, to jest raczej mm -hmm. cecha jako taka, gdzie nie nie istnieje pojęcie happy endu. Tak jak na o, przykład proszę. Bastion był grą, w Czyli taki, było... Można powiedzieć, że takie europejskie kino, że, że ono nie <laughs> musi mieć happy endy. Nie? Tak, jest... znaczy generalnie niesamowite jest to, że można mieć bardzo dużo zarzutów do tej gry, jeśli chodzi o pewne myki scenariuszowe, których, których, które zostały użyte i wykorzystane. Chodzi mi o to, że jeżeli weźmiesz jakikolwiek film, książkę albo grę, w której istnieje temat manipulacji czasem, to wiemy od pierwszego odcinka, że ta dziewczyna potrafi cofać czas, więc to nie jest żaden, żaden, żaden, żaden spoiler. Ale nie nie no, panie, zepsułeś komuś teraz pierwsze 5 od gry, no. Dokładnie. Eee, to zawsze tam się robią z tym problemy i zawsze te scenarzyści muszą. To ten paradoks, tak. Paradoksy, tak, nieparadoksy, skomplikowane tam w te efekty motyla, wszystkie te wszystkie różne tam bzdury, większe czy mniejsze, wymagają no, często dosyć mocnego przymrużenia oka od strony widza. I tutaj również jest tak, że te fabularne myki, które są stosowane pod koniec. Eee, no niektórzy mogliby do tej gry mieć duże pretensje że ona robi coś takiego. Ja kompletnie tego nie mam, ja bardzo doceniam cały ten scenariusz, że mi się w pełni podobała i uważam, że jest to z wszystkich gier epizodycznych takich typu przygodówkowego, które się pojawiają na rynku, najlepszy to w grałem. I absolutnie y, zapomnijcie o grach od Telltale, o, o, zapomnijcie o Bordelancach, zapomnijcie o grze o Tron, nie wiem o Minecraft Story, a, a, a naprawdę bardzo mocno warto sięgnąć po Life is Strange, bo ta gra robi... Mm, mm, Oczywiście, jak każda gra tego typu, gdzie podejmujemy jakieś bardzo ważne decyzje, które wpływają na fabułę, jeżeli mhm. by się kończyło jeszcze raz, to nagle by się okazało, że w tej decyzji pewnie nie ma tak. znaczenia. Tak jest zawsze przy tym gier title. Tak. Nawet jak wybieramy, kto ma zginąć, czy pan A, czy pan B, to jak potem gramy drugi raz, okazuje się albo, że pan B w ogóle nie mógł zginąć, nawet gdybyśmy go wybrali, by się coś stało innego, albo, że na przykład jedyne, co się zmienia, to jedna scenka od tego. nie? No to jest właśnie też to, co, co David Cage mówi, że za pierwszym razem, jak podejmujesz takie decyzje, to wydaje ci się, że, że one są takie nieodwracalne, albo, albo że... Wiesz, wybierasz między mniejszym z, a, a większym złem, nie? A, a, a otarcie tej gry, z tej magii, no nie? Kiedy, kiedy wiesz, że to jest wszystko iluzja, no to trochę psuje, nie? I to właśnie to kolejne przejście może, może być złe. To, to tak w, w, w, odwołując się do tego, co wcześniej mówiłem o cage. U. No, a, a Life is Strange jest grą niesamowitą, poruszającą, yy, z ciekawą historią. Z, tam się dzieje dużo różnych. Yy, ma bardzo. Porusza bardzo dużo wątków, które rzadko widzimy w grach. Widzimy w kinie, często, mm -hmm. w filmach, ale gry jednak nie są dość dalekie od ale że są takie obyczajowe, krwający, nie wiem. Od, od A, kwestii właśnie jakiejś takiej przemocy w stosunku do kobiet. Tego, tego w, w grach nie ma tego zbyt często. Znaczy jasne, no, Lara mm -hmm. mogła zginąć na miliony rodzajów sposobów, też się próbowała zwałcić, ale to był zupełnie inny poziom tego, tego emocjonalnego ładunku, tak? bo Lara po chwili wyciągnęła broń i zabija 400 osób. Tak, bo są gry w tych, które rzeczywiście dopasuję, w takiej grze mocno fabularyzowanej, takiej fabularnej, jak Life is Strange, to ja widzę, że, tak, że są miejsca na takie wątki, ale w takiej grze akcji, jaką jest niewątpliwie Tom Raider, wrzucenie tego, wiesz, trąci takim, taką sztucznością. I, I czasami właśnie robienie z lary y, takiej heroiny, która która jednocześnie, wiesz, w, tu gdzieś podejmuje jakieś ciężkie decyzje, a tutaj jest taka delikatna Ach, ta i sarenka, a po chwili zabija no 40 nie, a, osób. Dokładnie, że, że nie można się na tym zastanawiać. Rzeczywiście to wtedy, wtedy jakby inaczej takie gry traktujesz, inaczej podchodzi. Że nie możesz w ten, w ten sam sposób analizować pewnych rzeczy, no bo gra w grze nierówna, no nie, I, i, i taki Life is Strange jest zupełnie no, czymś innym. powiedziałbym niż... wręcz, że Life is Strange jest przepełniony momentami, znaczy nie momentami, jest tam bardzo dużo y, mocnych y, tematów. Mm -hmm. Wiesz, jest kwestia na przykład eutanazji. Pokaż mi grę, w której mówi się w otwarty sposób o eutanazji, nie? Czy, czy, mm. no, czy, się... czy jest wiele gier, w których ta eutanazja jest stosowana wiesz, no, bez... przez głównego bohatera. Tak. tak, strzał między oczu, nie? Wiesz, I ten kilo iść w, w pokoju. Tam. No, nie? Tak, natomiast ja, ja z szczerym sumieniem mogę każdemu, kto lubi gry tego typu, czyli te właśnie... Ja ostatnie... na pierwszej sezonowej promocji już była jedna, wiesz, ja właśnie wtedy ją kupiłem. Nie wiem czy też mówiłem kiedyś. Znaczy, się ja czekam na taką wiesz, bo jestem Scrooge, tak zwany. 75%. <grym> to w <grym> momencie, w którym dopadniesz, po jakimś czasie dajesz się na takiej wyprzedaży, to naprawdę zrób sobie tak, że graj jeden epizod dziennie. Ep one są trochę dłuższe niż te takie tale bo ja tak mam w głowie zapamiętane, że. tale to to są dwie godziny. Jeden mhm. epizod mniej więcej dwie godziny. Tutaj jest tak około trzech. Więc, więc to akurat jeden wieczór gry. Pełen różnych tak. emocji i one, grając ciągiem, oczywiście nie będzie tego efektu, że o mój Boże, teraz będę przez dwa miesiące musiał czekać, oś jest ze strachu albo z zadziwienia, co dalej. Tylko teraz mhm. po chwili dowiadujesz się, co się dzieje dalej, ale naprawdę gra jest warta, warta pieniędzy i, i czasu, który się jej poświęca. Mimo, że można się nie zgadzać z tym, co zostało pokazane w scenariuszu, czy tych, tych ten myków, ale samo w sobie mhm. tytuł absolutnie tak. Czyli y, polecasz i y, ja. W takim razie zobowiązuję się na pewno w tą grę zagrać wcześniej czy później, bo mnie intryguje wszystko, co się dzieje właśnie. Bo to jest... Nikt nie mówi konkretnie o fabule i to jest to mi się podoba, bo rzeczywiście nie chcesz, żebym ty zdradzał. <śmiech> I, i, ale to, co ty teraz powiedziałeś, no nie, to... to no kompletnie jestem już pewny, że, że w, w tym zagadaniu. mimo, że jakby odpuściłem sobie granie właśnie w gry, w tej tyle, Ostatnią grą, którą grałem, to był to, był, to, to, to Fables. Uh, Wolf, Among, nie, Wolf Among Us. Wolf nie. Tak, tak, tak, tak, tak. To była ostatnia gra, w którą grałem. Wilk. I ona mi się podobała. Tylko ona mnie oszukiwała ona, ona na, na, na zasadzie tego, co się działo pod koniec pierwszego epizodu i później na początku drugiego. I to już było tak, że skoro... Widzisz, takie rzeczy możesz odkręcić, no nie? To to jest wszystko na zasadzie tego, jak na przykład, nie wiem, masz taki serial jak Dallas albo na przykład, nie wiem, yy, Świat kiepskich, że wprowadzasz jakąś rzecz do serialu i ona się okazuje, że się zupełnie ludziom nie podoba. Traf to co robisz? Jakimś to, to myk jest taki, że to cały ten sezon, który był, cała ta seria poprzednia, który był, cały ten, ten, ten, te wszystkie odcinki, to cię wszystko przyśniło głównym bohaterowi i <głos》> nasz reset, nie? I że to jest wszystko po prostu dla mnie takie... Wiesz, takie, takie... To jest tania zagrywka, więc... Ale ja, drogi Piotrze, wreszcie zagrałem w Halo 5. Jakoś tak... To była gra Tylko dla ale... Tak, no bo miałybyś kilka, kilka, ale dwa lata, dwa lata minęły, w końcu jednak, no musiałem, bo o ile na przykład Halo Master Chief Collection by, było i nadal jest w kręgu moich zainteresowań, to jednak Halo Master Collection obejmuje gry, które ja dosyć dobrze znam, które dobrze grałem I jedyny jakby sens zobaczenia tego wszystkiego jeszcze raz to na przykład w Halo 2 są te odnowione odświeżone filmy przerwnikowe, które wyglądają fenomenalnie. To jest, to jest wiesz, to technologia, wiesz, Pixar yy, tam i tak dalej. To ja mam takie trudne dynamic. pytanie. Mhm. Czy ja jako człowiek, który yy, przeszedł kiedyś pierwszą część Halo, nie grał w żadną inną, czytał na Wikipedii podsumowanie fabuły, mm. Tak. Czy zrozumiałem cokolwiek z piątej części? Przez to, że powiedziałeś, że czytałeś podsumowanie fabuły, to mi się wydaje, że, że, że mógłbyś. Tylko, że problem jest taki, że ja jako fan, halo, ja mam problem z zrozumieniem, co się dzieje. Tylko, wiesz, ja jeszcze nie przeszedłem ho, ho, ho, ho. W gry. Wiesz, więc ja na przykład wiem, że czasami jest tak, że oglądasz na przykład film, i film ma pewne elementy, które wydają ci się, że zupełnie mają ze sobą nic wspólnego, i dopiero na końcu Filmu, albo pod koniec filmu pojawia się klucz, który łączy pewne wydarzenia w spójną całość. I na razie, jeśli chodzi o, o, o Halo 5, to ja, do, ja wiesz, znam te postacie, domyślam się, kto jest kto. Widzę, że na przykład, nie wiem, tutaj yy, postać, która, którą grał Nathan yy, Filon, yy, świetny aktor, znany z Serenity, Firefly i tak dalej, yy, to, jest, to jest aktor, który, yy, którego dobrze, dobrze znam i on grał na przykład w, w Halo 3 od ST i e, tutaj jest spartanem nie nie znaczy nie wiem ja nie wiem skąd to się wzięło być może po prostu coś przeoczyłem, ale to jest taki jeden drobny element ale chodzi o to że tu masz y, po, gra jest postawiona na, na to żebyś grają w kopie tylko że oczywiście ten kop lokalny na konsoli nie jest możliwy więc ten kop jest y, przez livea no nie czteroosobowy i teraz kwestia jest taka że ja, ja zawsze lubiłem halo jako, jako gry y, w której miałeś tego jednego protagonistę i oczywiście był ten twist w którym nagle wiesz przez, przez drugą połowę gry grasz. Nie wiem tam, nie, nie wiem, czy pamiętasz o poprzedniej części Halo z, z no zapisu tam, tych popularnych. Czy gresz kimś innym, w tym, no nie? Czy grasz to przeciwnikiem, to przeciwnikiem. To grasz po drugiej stronie, tak, że po, po drugiej stronie barykady? nagle to się już wszystko łączy, no nie, Halo, 3 to ładnie, tak, zamyka tą historię. I to, co mi się podobało właśnie w, w, w serii Halo, że to rzeczywiście nawet jeśli tam miałeś jakieś wątpliwości do tego, co się dzieje, to grając tylko w tę grę, byłeś w stanie objąć gdzieś swoim umysłem, wiesz, tą historię. Wiedziałeś, kim jest Master Chief, kim jest Cortana, to Cię najbardziej interesowało. A z kolejnymi e, częściami tak naprawdę problem jest taki, że one e, powstają na kanwie tego rozbudowanego uniwersum, czyli masz te książki, które opisują Ci, co się stało, wiesz, to, masz Halo Reach, które się wydarzyło po, przed wydarzeniem, przed, w ogóle w, przed chyba pierwszą częścią Halo, wiesz, jest tak chronologicznie umieszczone i nagle, no nie, to jest tak skomplikowane, że to że z jednej strony to jest jak, jak wytłumaczenie czym jest moc gwiazdnej wojna, tak? Że to że to nie jest coś magicznego, którym no nie wiadomo skąd to jest, tylko to jest jakieś wiesz fizycznie wytłumaczone. Tak samo jak dla mnie y, masterzy by taką taką y, z zmitologizowaną postacią. Znaczy on istniał fizycznie, bo, wiesz, graliśmy nim, ale jego historia była taka nie do końca znana. Wiadomo, że to jest jakiś super żołnierz, masz super pan super i tak dalej, ale wiesz, cały ten program o tych Spartanach, o tych dzieciach i tak dalej, to mnie w ogóle nie interesowało. Wiesz, ja, ja, jak się dowiedziałem, to wydawało mi się, że to jest w ogóle taki, takie... No ktoś potrzebował po prostu napisać książkę, wiesz, żeby sprzedać, wiesz, żeby odciąć kupon. I wymyśli coś takiego. I to mi się strasznie nie podobało. To, to może mieć sens, ale ja już takie rzeczy widziałem w innych, w innych, nie wiem, serialach, filmach, książkach, na przykład, nie jest taki serial Dark Angel, że też jest kwestia taka, że są młodzi ludzie, którzy są trenowani. Czy to był ten z tą taką aktorką, która jest Z Jessica Malbom, tak. Właśnie, tak, tak. Mi tak, że to jest, tam też były takie motywy, że w ogóle se, akad, z, to dosyć fajny serial, tylko po prostu cały ten motyw, no nie, O mi zupełnie by nie potrzebował Hitman no W Hitmanach przecież też to. ma taki motyw, że to oni tam tak. są porwani jako dzieci i hodowani na super zabójców i tam coś tam. No, Kory, do, dokładnie, zresztą w ogóle Hitman, film i, i, i, i, i cały ten fragment w ogóle na początku filmu jest właśnie wyciąg, wycięty z tego serialu, no nie, więc to jest niesamowita oszczędność, po prostu wyciąć z serialu czołówkę i ją wstawić do filmu jako coś własnego, no to już naprawdę. Ale cała ta historia, no nie, moim zdaniem ona jest nie tyle, że zbyt skomplikowana, tylko ona jest niepotrzebnie rozbudowana. To tło jest zupełnie niepotrzebne. Dałoby się to uprościć to byłoby ciekawsze I, i dla mnie to, co było niesamowite, to było to, że ja odkrywałem pewne rzeczy z tego uniwersum poprzez granie w gry, a nie poprzez właśnie czytanie streszczeń, czytanie... Bo ja naprawdę też musiałem sobie, wiesz, powtórzyć pewne rzeczy, wiesz, bo, bo nie pamiętałem tego ale cały ten świat już jest tak rozbudowany, że właściwie potrzebujesz taką, taką, taką encyklopedię, ja jak miałeś ja, na ja, Tak, że po prostu wiesz, co to jest za rasa, skąd oni się wzięli, co oni zrobili, dlaczego jest, bo wiesz, bo wcześniej to było tak, że był ten Covenant, był ten Flood, który był ten takim, wiesz, bo najpierw walczyło się z tym Covenantem, tak to się nazywało. nazywało. Później... No to Flood, to było to... to... Później łączyło się siły, żeby walczyć z prawdziwym zagrożeniem, którym było The Flood. I cała ta historia, wiesz, z forenurami i tak dalej, czyli ten, wiesz, tą, tą, y, y, ta ta. y, tam, tą starożytną, tajemniczą cywilizację. Ale tak oni to... tworzyli te, te okręgi, to znaczy te, te, te planety, które były bronią równocześnie po to właśnie, żeby wybijać, niszczyć całe wszechświaty Tak, no bo generalnie tak? Fodowi, tak, że to miało po prostu być jako taki, taki, te, taki, ostatnie deska ratunku, no nie, że jak już się nie da zrobić, zwalczyć tego flodu, to się po prostu niszczy, niszczy świat, wszechświat właśnie poprzez, te, przez te halo. Ale ten klimat właśnie, że jak w ogóle byłeś na tym halo i widziałeś w ogóle jak to wygląda, no widziałeś film Elysium? z, tak, z widziałem, z, z, z to, no, to, podobno, to jest no. właśnie takie halo, no nie? To, tak, jest, su, tak. to jest dla mnie super klimat i to jest to, że wiesz, jesteś w, w takim świecie i to odkrywasz właśnie poprzez rozgrywkę, poprzez te, te dialogi. Tutaj jest w piątce jest tak, że oni poszli trochę za ciosem właśnie tej, tych nowoczesnych sposobów przekazywania ci fabuły, czyli znajdujesz jakieś tam nie wiem, ukryte, są jakieś znajdźki, które działają jako audiobooki, no nie? czyli takie audiologi które odtwarzasz, słuchasz i tak dalej. I to jest jakby yy, yy, jakiś sposób, żeby przekazać ci pewne informacje z tła. Yy, główne twoje zadanie, przynajmniej na tym etapie, na którym jestem, jest, jest takie, że ty jako drużyna Spartan szukasz innej drużyny Spartan, której przewodzi Master Chief, który w pewnym momencie pod, podjął decyzję, że, się, że nie słucha rozkazów, bo jest Nadzieja odnalezienia Cortany. Nie? I to jest, powiedzmy, tak, tak, w taki no, sposób... Love Story to. Te, No, Love Story tam zawsze było, no nie? No i e, pojawia się oczywiście tam e, e, kobieta, która jakby była twórcą tego programu, nie? Sparta i tak dalej. Więc jakby to jest, to jest tam jakby wprowadzenie do fabuły, które jest na przykład e, e, czymś świetnym dla kogoś, na przykład, nie wiem, czytał te książki, no nie? E, czy to o, Fall of Reach, czy, czy jak się te, te, te różne produkcje nazywały. Ale dla mnie dla osoby, która uwielbia Halo, ale jeśli chodzi o gry i o tę uniwersum które gry stworzyły, no to nie wiem, czy one są naprawdę tak, tak bardzo czytelne te rzeczy. i Ja, ja, ja wiem, że, że, że są ludzie, którzy są świetnie z, z, z, poinformowani, jakby oczytani, w tym, w, w tym, że wszystko jest dla nich jasne, ale uważam, że, że y, mogli iść ten rozmach i, i sobie po prostu mniej takiego, wiesz, inside baseball, y, pozwolić sobie na takie mniej, mniejsze, takie taki, taki, taki szczegółowe fragmenty na zasadzie idźmy w, w troszkę bardziej uproszczoną fabułę. Co? Jest Dlatego, to strasznie że... ciekawe, tak, to, to, o, o, o, o czym mówisz, jak będzie z nowymi gwiazdnymi Wojnami. Czy pozwolą sobie na e, pójście, wiesz, totalnie na pałę, jako nowy film i właściwie to, co tam się kiedyś działo, to widzowie w ogóle mogą nie, nie mieć o tym zielonego pojęcia? Czy będzie wręcz tak, jak mówisz przed kochala, przepełnione informacjami i jakimiś tam nie, rzeczami, których... Zdecydowanie to pierwsze. Zdecydowanie to pierwsze. Te elementy, które będą dla fanów, to będą tylko takie wrzutki właśnie, wiesz, typu mrugnięcia nagle spotykasz dla... hełm Wadera, tak? Tak, że, że, że tam, tam po prostu będą rzeczy, które na pewno wiele ludzi będzie rozpoznać, dlatego że on, y, dwie Wojny są tak mocno zakorzenione w popkulturze i są tak mocno rozpoznawalne, że nad pięcioletnie dziecko wiekiem jest y, Lord Vader, nie? Darth Vader. W sumie to a... asesyny tak robią, że, że dla ludzi, którzy grają co roku w każdego asesyna, to tam są jakieś smaczki do odnalezienia, a tak. sama gra możesz usiąść, zagrać w piątkę, jako czy tam, tego on się nazywa Syndicate. Usiąść, zagrać w mm. Syndicate jako twoją pierwszą grę, tak naprawdę. Tak, tak, tak. Ale wracając tak, do halo? abstrahując od, od, od fabuły w Halo 5, to, to jednak to jest, jest bardzo dobra No Ubolewam nad tym, że nie ma split screenu. Nawet takiego prostego, wiesz, że, że dwie osoby możesz zagrać, bo, bo, bo to jednak byłaby fajna, fajna zabawa. Yy, można grać w cztery osoby, bo te drużyny yy, są właśnie czteroosobowe. I to trochę przypomina rozgrywkę, nie wiem, nigdy nie miałeś okazji grać w Gears of War? Nie. No to, ale to jest mniej więcej tak, że po prostu masz tą czteroosobową drużynę i kiedy, kiedy padniesz, no to masz kilka sekund na to, żeby cię ktoś mógł podnieść, no nie, i, i, i, i gra się nie kończy, wiesz, to jest, jest możesz kontynuować rozgrywkę i jest, jest dosyć sympatycznie, y jako strzelanka, w której po prostu grasz takim y mocno potężnym y żołnierzem, nie, tylko, to nie jest, wiesz, taki, taki szuter, gdzie biegasz z karabinkiem, musisz się z nocą chować, wiesz, to możesz czasami poczuć ten power, nie, masz te moce, które ci, ci pozwalają na, na, na, na, na rozwinięcie skrzydeł, aczkolwiek, no, ja nie wiem jak duże to są różnice wiesz, po, po, po takim czasie jak grałem ostatnio w Halo 4, teraz gram w Halo 5 nie jestem w stanie ocenić jak wiele rzeczy się zmieniło bo to są zawsze jakieś drobne rzeczy wiesz, drobne, drobne elementy jak na przykład sterowanie że wcześniej było tak, że przycelowanie, czyli przybliżenie to było tak, że naciskałeś gałkę analogową a teraz już jest w taki sposób podobny jak we wszystkich innych grach jak to, jak to zapoczątkował Call of Duty że przyciskasz po prostu lewy trigger i, i bardzo przyjemnie się gra, wiesz, pad sobie wibruje i tak dalej, wiesz, jest, jest super, jest masz, masz ten power I to, uh -huh. i to się w Halo udaje, wiesz, że, że mimo tych przeciwników, którzy czasami wyglądają dosyć zabawnie to jednak y, ta gra odchodzi od, trochę od tego y, kolorystycznie, od tego takie, takiego festynu, no nie, właśnie w stronę takiej bardziej mrocznej y, w taką stronę mroczną bo jednak nawet ci kolorowi przeciwnicy, którzy, którzy wyglądają takie małe pajacyki, no nie, one są y, bardziej stonowani Aczkolwiek, czasami możesz przysłać się, bo oni mówią po angielsku, no nie? Tak, obca rasa, ale. Po angielsku i, i czasami taki tak się znasz po angielsku. Tak, ale, ale, klimat jest i ci przeciwnicy są wymagający i, i, i wiesz, i, na pewnym momencie ci przeciwnicy nie wystarczy do nich tylko strzelać. Nie? To, że jest potrzebna jakaś taktyka związana z na przykład z słabymi punktami, yy, i, tak dalej, i tak dalej. I oczywiście są, są pojazdy, sa, E, c, c, cały komplet różnych, wiesz, od, od, od pojazdów latających, od pojazdów e, typu e, Banshee, tak to się chyba nazywa, to jest jakiś taki, taki, taki latający pojazd e, e, poprzez jakieś gaziki właśnie. To latające poprzez, to nie było Wright, jakiś tam? E, te Wraty to są takie, nie, ale Wraty to są, o ile się nie mylę, czołgi. Okej, okay, ja wiesz, ja, ja się nie Halo. znam, po prostu no, tam tutaj... Jeśli chodzi o czołgi, to, to już też na, na dosyć wczesnym etapie i tam dosiadasz skorpiona. A nie, i skorpion to jest okay. potężny czołg, jest bardzo fajnie niezrobiony. Zresztą, y, są fajne miejscówki. A przyznam, że, że robią wrażenie, jesteś, nie wiem czy to jest planeta Meridian, czy, czy, czy, czy, czy, czy planetoida, czy cokolwiek to jest. Y, nie mam pojęcia, właśnie to, jest to, to są te dziury w mojej wiedzy o uniwersum. Ale, ale jest fantastyczny właśnie klimat, bo tam jest, to jest taka, taka miejscówka, mocno zindustrializowana, tam jest, tam są jakieś kopalnie, o ile się nie mylę, no, no, nie wiem, co dokładnie tam jest, ale to jest taki bardzo robotniczy kompleks. Widzisz taką fantastyczną, wielką windę kosmiczną, która, która wynosi rzeczy na orbitę, widzisz statek kosmiczny, który gdzieś tam jest przycumowany, na, zdokowany. No po prostu masz fantastyczne takie elementy w krajobrazu, które mi zawsze, yy, na mnie zawsze robią wrażenia. Gdzieś tam w przestrzeni kosmicznej, jak jesteś, nie wiem, na jakimś, to płodzie jakiejś statku przez, przez wizję, przez szybę widzisz na przykład, nie wiem, inne yy, potężne statki, które na przykład, nie wiem, kończą skoki podprzestrzenne i to, jest, to, jest, to są takie małe elementy tła. Możesz to, wiesz, na to popatrzeć, możesz to, no, z, nie zwracać w ogóle zupełnie na to uwagi. No ale, ale to dla mnie takie rzeczy budują właśnie klimat tego uniwersum, że to jest takie, mimo, tak jak powiedziałem, tych takich przeciwników, którzy czasami budują bardziej śmiech, no nie, niż, niż, niż powagę, to jednak masz wrażenie, że to jest takie, to jest takie e, e, mocne, hardkorowe e, science fiction. I, i to, mhm. to zawsze... Takie Tak, i ja zawsze byłem fanem e, tej serii, właśnie ze względu też na, na, na Master Chief, który moim zdaniem tutaj gdzieś... E, tak, mam wrażenie, że jest go mało, bo, bo oczywiście te postaci, które są, one, one, one robią robotę, jak tak jak powiedziałem, no to jest, jest kilka znanych aktorów, które, które twarzy jesteś w stanie od razu rozpoznać e, i, i, i silnie gry już pozwala na, na, na renderowanie tych wszystkich filmików w czasie rzeczywistym, więc one nie są przyrenderowane, chociaż szkoda, bo na przykład jak, jak widzisz, jaki jest poziom po prostu tych filmów w Halo 2, to, to, to czasami się wydaje, że mogliby spokojnie zrobić coś takiego w Halo 5, ale to nie wygląda źle. To nie wygląda źle, chociaż czasami, bo po prostu wygląda nienaturalnie, bo Głowa takiego Natana Filona wydaje się po prostu przeogromna. Przeogromna, bo korpusy, w ogóle ciała, nie? Spartan, no Spartanie to, to nie są zwykli ludzie, wiesz, w, w, w, w pancerzach, tylko to są zwykle y, ludzie, którzy mają ponad dwa metry wzrostu i do tego jeszcze mają pancerz, który jeszcze ich, wiesz, powiększa, no nie? To, więc taki normalny człowiek, który przy tym idzie, to wygląda jak taki krasnoludek, no ale to jest to jest inna kwestia. I masz takiego Natana Filona, który bez hełmu chodzi, rozpoznajesz tą jego twarz, ale tam mimicka też jest. Jedyny taka nie chodzi bez hełmu? Nie, nie, nie. Tam jest kilka, osób, okay, ale na przykład bo myślałem, jest, że wszyscy chodzą w hełmach, a on chodzi przez to, że na ten film to chodzi bez. To by było... Nie, nie, nie. No to jest, nie, nie, nie. To jest, jeśli chodzi o, o, o te, te wszystkie mm, ich, wiesz, pancerze i tak dalej, te hełmy, bo każdy ma naprawdę praktycznie inny hełm, inny pancerz. To są drobne różnice, ale wiesz, to widać. To, to wygląda rewelacyjnie. nie? To, to ja zawsze, nawet jak w Mass Effect była taka opcja, czy chodzisz w hełmie, czy bez hełmu. Oczywiście chodziłem bez hełmu po statku i tak dalej, ale w pewnym momencie, jak na przykład w, w jakichś dialogach, no nie miał gdzieś ten hełm, to czasami zakładałem, czy włączałem tą opcję, bo mi się bardzo podobały niektóre pancerze, one były świetnie zrobione. I, I jest kilka po prostu też tak naprawdę świetnych aktorów, którzy biorą udział w tym, w projekcie, jakim jest Halo. I, I na ten filon wcale nie musi być takim największym wśród, wśród tych aktorów, no nie, bo tam e, pojawiają się oczywiście e, e, znane postaci, ale skręgu e, aktorów głosowych, no nie? czyli jest Jennifer Hale, czyli e, Commander Shepard w wersji e, żeńskiej, prawda? jeśli chodzi o Mazda Efektu i tak dalej. no Ale tak jak mówię, no to, jest, e, to, jest to, to jest gra, w której, której aktorzy są wykorzystywani, że widzisz te ich twarze i one są czasami mniej, to czasami bardziej naturalnie zrobione, bo to wszystko jest na tym silniku. Nie wszystko mogło być tak super do końca zrobione, ale i tak fajnie, fajnie wygląda. Ale sama rozgrywka przyznam, że jest że jest udana, tylko właśnie ona się bardziej prosi do Kopa I, i szkoda, szkoda, że tego tak mało jest Master Chief'a w tym. I, I być może to jest moje największe rozczarowanie do tej pory. Na pewno jeszcze do, do Halo 5 pokrótce wrócę w Kolejnych odcinkach, żeby tylko już powiedzieć, jak czy, czy zakończenie mi się podobało, czy nie, bo słyszałem, że zakończenie jest mocno urwane, ale to jest taki cliffhanger, który, który nie jest, nie jest to nowość, bo ja pamiętam. Trzeba, że... chyba w dwójce, jakaś taka druga... straszna drama tak. była, nie? Druga część się kończy tym, że po prostu wiesz, Master Chief robi sobie, wiesz, skydiving, no nie z, z orbity, e, i, i wiesz, trzecia część zaczyna się od tym, jak on po prostu jest e, już na tej robić. Tak jak mówię, no po prostu brakuje mi, mi Master Chief'a w tym I, i jednak tej, tej misji, że ona jest solo, że, że jest taka mało, że jest mało osobista. A ja jakoś bardzo lubię właśnie Master Chief'a i, i, i dla mnie to jest taki taki typowy, właśnie Heroes z gier Gierkomputerem, taki typowy. Nie, nie Super Mario, nie Lara Croft, tylko właśnie Master Chief jest dla mnie takim synonimem takiej idealnej postaci z gry komputerowej, który yy, mówi to, co ma powiedzieć, wiesz, waży słowa, jest platonicznie zakochany w Cortanie, która jest oczywiście super sexy, i sztuczną inteligencją. Ja, ja czytałem ostatnio jest... jakiś taki, znam przez tak mnie... czytam dużo artykułów i, i newsów mm -hmm. i wywiadów, to czytałem tłumaczenie, czemu Cortana jest półnaga. Ona no nie jest naga, ona po prostu ma bardzo obcisły strój. Ja właśnie chodzi o to, że ona jest prezentacją półnaga i ona to sobie, mhm. ona, ona świadomie wybiera, że tak wygląda. Dlatego, że to unieśmiela ludzi, z którymi ma kontakt, i ona wtedy nad nimi góry nie tylko intelektualnie, ale też wprowadza ich w sytuacji, dzięki którym. Mają, ma nad nimi lepszą kontrolę, bo ludzie się boją na gości i tak jak wszyscy śnią sny, że nagle zostają w szkole bez ubrań i stoją na środku korytarza i wszyscy się nie śnią, to Cortana wychodzi temu naprzeciw. Ale... To dopiero się nastyka, mi... nie? To jakiś producer albo ktoś w tym stylu opowiadał, że Zaczy, wiesz. Czy to, wiesz, to, to jest coś, co może na przykład feministkom, yy, yy, które, które walczą o, o w, na przykład nie wiem, w słusznych sprawach albo w Gamergate, w sprawie Gamergate, no, to może im zatkać usta. Tak samo jak dlaczego quiet jest naga. Tak, to jest, to jest, myślę, że to jest na podobnym poziomie wiesz, wytłumaczenie. Ale to, coś jest takiego, że rzeczywiście to zależy od inteligencji, że ona nie jest zaprogramowana ona może na przykład mieć zaprogramowany wygląd, chociaż pewnie jako sztuczna inteligencja może sobie to zmienić, co to rzeczywiście z chyba zależy od, od, od nich samych, bo w, w, w grze na przykład się pojawia w Halo 5 inna sztuczna inteligencja i koleś jest ubrany jak, jak nie wiem, jak, jak pilot w II wojny światowej czy coś takiego, wiesz, jest kolesiem. Chyba, że to nie jest... To, nie, nie wydaje mi się, żeby to nie była sztuczna inteligencja. O, tak, tak powiem, no nie? Ale, ale generalnie ja, dla mnie Cortana to, to, to była rzeczywiście też taka postać, która, która jest... której mi brakuje, przyznam w, w, w tej części. To, to jest uzasadnione, dlaczego jej nie ma, ale właśnie ten fakt, że jej po prostu nie ma, to, to, to tak jak mówię, no, trochę mi brakuje. I, I jeśli na przykład miałbym polecić komuś Halo 5, to, to bym polecił komuś, kto po prostu ma jakieś gromo znajomych na live, z którymi lubi grać po sieci, ty będziesz się świetnie to to bawił. To jest, tak? Można fabułę przejść. Tak, na cztery osoby, legendary sobie włączasz i, i, i naprawdę ja grałem we, w poprzedniej części właśnie w ten sposób i i się świetnie bawiłem. I to jest coś, co co niezależnie, czy lubisz uniwersum Halo, czy nie lubisz uniwersum Halo, czy, czy rozumiesz, co się dzieje w tych filmikach, czy nie rozumiesz, czy one po prostu do ciebie przemawiają, czy nie, to, to jest, to jest uniwersalna, wiesz, rozgrywka. Cztery Bięgasz, osoby piu -piu, świetnie fajnie. się bawisz, tak. I, I naprawdę to jest fantastycznie z, e, zrobione I, i, i polecam. O, to jest to jest coś, co polecam. Dla, dla fanów koopat, naprawdę Halo, się świetnie sprawdza. Dla fanów uniwersum tutaj nie, nie muszę pewnie polecać, a dla fanów takich jak ja, którzy lubią po prostu ten klimat. No. Mogą poczekać. Ja nie poczekałem, ale nie, nie jestem zły na siebie, że, że wiesz, że co ja za decyzję podjąłem, tylko po prostu wydaje mi się, że, że, że dla, dla fanów Master Chief'a jednak e, tego Master Chief'a hmm. jest za mało. I, I można powiedzieć, że przecież taka prawdziwa historia z Master Chief'em, ona się skończyła w pierwszej trylogii, tak? czyli pierwsza, druga, trzecia część. I, I Halo DST, Halo Wars, Halo Reach, to też były takie gry, które działy się w większej opisywały jakby do e, historię, która była związana ze światem bardziej niż niż z systemem Master Chiefa, więc jakby 1, 2, 3 to jest historia Master Chiefa. Tak 4, 5, 6 to nie do końca ma, ma być historia Master Chiefa. Ja bym nie chciał, żeby na przykład, nie wiem, później kiedyś było tak, że zrobią grę e, h 8 tylko. 9 która, w której nie będzie ani Cortana, nie będzie Master Chiefa. Bo to już będzie taki moment, w którym ja już to wtedy okej, okay, w takim razie ja mówię o tej serii dziękuję i jeśli się pojawi w promocji, albo, nie wiem, w jakiś tam albo w plusie, to tak, wtedy wtedy się zainteresuje. <laughs> Więc dla mnie Master Chief to jest mus. I, i mam nadzieję, że w, w, w kolejnej części, która zamyka tą trylogię, to już Master Chief będzie grał z Cortaną pierwsze skrzypce i, i, i, i tak będzie. No ale prawdopodobnie kolejna gra z, z tej serii wyjdzie gdzieś w 2017, najwcześniej. Najwcześniej. No, to, Dobrze. tak taka propos serii i kończenia ich i mhm. spoilerów i E, tak zwanych moiku, e, no dziura w mózgu. wyglądały urwania po w zawieszeniu w połowie. Tak? Jakiego słowa używamy na to? E, Klik O, właśnie, dokładnie. To przeczytałem wszystkie książki z radosnej serii Cykl o Harym Hule. Czyli możesz, można powiedzieć, że zostałeś ekspertem. <laughs> Jeśli na przykład był jakiś panel dyskusyjny na temat właśnie Harego Historii. To, historii, tak, to jesteś, jesteś ekspertem, tak? Ile tych książek wyszło? Co, chyba 10, po wydaje mi się. Naprawdę? Nie, mm -hmm. nie liczyłem ich, ale wydaje mi się, około dziesięty. A zżyłeś się z tym bohaterem? Jakby, jakby myślisz na przykład... Yy, te, co jak w tej on, sytuacji zrobiłby Tak, co <laughs> by zrobił Hula? Widzisz na przykład jakieś przestępstwo na ulicy, ktoś, ktoś wyrzucił papierek, no nie, jak zachowałby się hulę. Ale, no, ale, ale jest nie, coś, nie, jest coś, nie coś tak. takiego. Nie, nie, nie, tak. nie. Natomiast y, m, ciekawie się czy czyta, bo te książki były pisane na przestrzeni tam chyba 15 lat w sumie. Mhm. bo pierwsza była pod koniec lat 90., a, a ta ostatnia policja to było jakoś w 2013-2014. Mhm. I bardzo mocno widać, jak się zmienia otoczenie, w którym to wszystko się dzieje, czyli, czyli jak tam Norwegia się zmienia w tle mhm. i, i, i tak. y, y, Oslo. Natomiast pamięci, że jak się czyta dużo książek jednego autora i to czyta się jeszcze ciurkiem, to zaczynasz bardzo mocno dostrzegać jego takie charakterystyczne mechaniki, które stosuje pisząc. I o je mhm. się bardzo dobrze. I jak ktoś lubi kryminały, to szczerze jestem w stanie polecić cały cykl, bo, bo, bo jest to kawał dobrych kryminałów. Mhm. To strasznie złościło mnie to, że każda książka jest taki schemat, w którym to yy, na, każda książka kończy się, nazwijmy to, jakimś tam dobrym zakończeniem, tak, czyli, czyli no, w cudzysłowie zły zostaje złapany, Harry Hula odnosi jakimś zwycięstw, no generalnie wszystko kończy się jakoś tak w cudzysłowie, nazwijmy to happy endem. Po czym następna książka a jest to cykl, więc historia się dzieje mm -hmm. na przestrzeni dzielą książek. Znajdujemy się Harry tego, na że jest po prostu na dnie. Tak, tak, tak. to, to, to co... jest takie głupie. Zachlany, zapijaczony. W trzech książkach to jeszcze to zdzierzysz. Ale jak masz osiem książek czy dziesięć i w każdej książce jedna rzecz się kończy tym, że jest fajnie, nie wiem, Harry Hula zrobił to tamto, to jest szczęśliwy happy end. Po czym bierzesz nową książkę i Harry Hula jest na dnie. W od 15 lat tam. mówię ci, że jest kościół niereformowalny i ty zawsze masz nadzieję... Czy się te? Dokładnie. Czy coś się zmieni? E, I druga rzecz, która jest y, trochę y, paskudna, to to, że zakończenie policji. O to wszystkie główne wątki, te, które, bo tam było trochę wątków, które się ciągnęły przez wszystkie te książki. Oczywiście to jest śmieszne, bo, bo autor pisząc książkę zakładał, że ktoś może nie znać wcześniejszych, więc za każdym razem, jak się pojawia jakaś postać, która jest już od dziesięciu książek, to i tak była przedstawiana i tłumaczona, nie? Że tam no tak, no bo ten, to jest on, który tam coś, tam coś, tam. Może to doskonale wierzcho to jest, bo on był w dziesięciu innych książkach. No tak. To ostatni rozdział, nie wiem, czy jako rozdział, czy jako epilog już się kończy takim strasznie chamskim cliffhangerem. To znaczy dzieje się coś, już niezwiązanego z główną fabułą, z główną historią, ze wszystkimi bohaterami, tylko takiego tam taki malutki poboczny wątek, który się wplot tylko i wyłącznie w tej, w tej policji. E, kończy się takim kompletnym, zupełnie absolutnie żadnym rozwiązaniem. No. Więc to jest nieładne zachowanie. Jest Ale to, ten Jonesbo chyba nie zamierza kończyć pisania na tej na Nie, pisze dalej, ta... znaczy nie, nie, no. to jest tak, że on Historia Harego Hule, czyli tak zwana cykl o Harym hule się skończył, a autor pisze inne kryminały. Bo on dalej pisze kryminały, już, już chyba wydał dwie. O proszę, czyli tym. taki cliffhanger i, i koniec? Tak, tak. Bo policja teraz właśnie na Policja była wydana w 2013 roku, a hmm. w 2014 pojawił się syn, który nie był o harym hule, potem pojawiła się krew na śniegu. Teraz pojawiła się dopiero co wyszła Więcej Krwi, i to są książki, z tego co rozumiem, już niezwiązane. Z... A ty yy, te książki słuchałeś w kolejności? Słuchałem, no tak. Słucham ale w kolejności. Je, w kolejności, ale tej takiej chronologicznej, czy tej wydanej w Polsce, bo tam słyszałem, że jest jakiś taki problem, że. Yy, Pewne, bo nawet jak, jak czytasz jakąś książkę, która jest właśnie w odwrotnie gdzieś wydana, to są jakieś nawiązania i tak dalej do, do, do poprzednich rzeczy. Ty są mówisz, patrzę że teraz sobie na, to wszystko. Patrzę sobie na rozpiskę. Książek jest 10, jak widzimy, i pierwszą to jest Człowiek, Nietoperz, potem są Karaluchy, Czerwone Gardło i tak dalej. I okay. o co chodzi? Bo już wiem, o co pytasz. W Polsce Karaluchy, czyli książka, która jest tak jakby druga, w kolejności zarówno historii, jak i w kolejności ukazywania się w oryginale, jak i, i we wszystkim, w Polsce została wydana jako trzecia od końca. Aha. ale po, Czyli tak było pierwsza, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, druga, ósma, dziewiąta, dziesiąta. Ale no, ciekawe, bo wydawało się, że Karaluchy to będzie taka książka, którą oni będą chcieli wydać y, szybciej. Karaluchy Kar Kar w, w, 2011, w 2011, pewnie właśnie przy okazji tej superprodukcji została wydane. Bo Karaluchy to jest książka jedno. z 98 roku, a w Polsce została wydana w 2011. Mm -hmm. A wcześniej już od 2005 były wydawane inne książki yy, właśnie Jonesbo. Ale tak, a, a propos serii, ja postanowiłem sobie... Yy, nie wiem, chyba to też z, z, z, z, zainspirowałem Rafał z tymi swoimi wrzutkami zdjęć tej swojej kolekcji Bonda na Blu-rayu, jak niby ogląda. Więc ja postanowiłem nie być gorszy i zacząłem też oglądać od początku. Maraton sobie zrobiłem Bondowski. O Byłem w kinie niedawno na, na, na spektry i o ile w, o Spectru tak... Mam tyle do powiedzenia, że, że to jest dobry film, ale jako taki film Bondowski jakoś średnio mi się podobał, dlatego że problem był taki, że on był zbyt już ciężki, zbyt mroczny. On, on, on, nie, ma, on nie ma w sobie uroku tych tych klasycznych błądów ja to widzę teraz, kiedy robię sobie po prostu ten maraton. Jestem teraz w tym momencie na, na chyba na dwunastym filmie z tych tak zwanych eonowych, no nie? czyli takich ja, ja użyję słowa kanoniczne, ale później wyjaśnię o co chodzi. I, I one są takie po prostu jakieś takie żywsze, bardziej kolorowe, wiesz, ten klimat jest inny, ten bond jest jakiś taki e, e, bardziej, nie chcę powiedzieć wyluzowany, ale to jest jakiś inny bond. I Daniel, e, e, Daniel Craig jest, jest świetnym bondem. Tylko, że po prostu gdzieś ten spektr już, już, już mi się ten klimat nie podoba. On jest zbyt nowoczesny, jest zbyt odniki. ten film. On jest, to jest film, świetny film akcji, w którym po raz kolejny mamy y, Christophera Walca grającego szaleńca, który po prostu jest, który, o ile te pierwsze sceny, w których on się, się pojawia, są rewelacyjne, ono, bo, bo, bo spektr nawiązuje do tych klasycznych błądów, bo jest ta organizacja właśnie, ta, ta, ta organizacja się, przestępców też się nazywa aspekt, czyli po prostu taki kartel zorganizowanych przestępców na całym świecie, którzy się skupiają w, w takim gronie, gdzie decydują o, o, o, o przestępcach, które warte są miliony dolarów. I rzeczywiście ten numer jeden spektr jest, jest cichy, którego nie widać. On, on na przykład w poprzednich Bondach, on był charakterystyczny i zawsze y, później można było z, y, chyba w Inspektor, y, Inspektor gadżet z tego y, Lacha dar, że to zawsze było tylko ta ręka i kot, nie? I zawsze było widać tą rękę i kot i później kiedyś chyba było pokazane, co tam jest na tym fotelu, to tam jest ręka na sprężynie i kot. Ale, ale to oczywiście, no tutaj ta ręka należy do kogoś i ten, i ten Blofeld, który jest w spektrze właśnie, kiedy on jest taką figurą w cieniu, no i jest fantastycznie, bo po prostu on nic nie mówi, on tylko takie, wiesz, gestami nakazuje pewne rzeczy i wszyscy totalnie są skupieni go słuchają. Później w pewnym momencie, wiesz, twórcy mówią, dobra, róbmy tego Christophera Walca, który dostał te dwa Oscary za te same role, no nie, czyli Iglorious Bastard czy, czy Django. I on jest, wiesz, taki, taki, taki szale szaleniec, yy, który, który, który nigdy nie, wiesz, co mu strzeli do głowy, no nie? Że to jest po prostu, rzeczywiście mrozi się od tego, tego co on mówi, krep w żyłach, no nie? Bo, bo jest takim socjopatą, jest takim Nie kompletnie. Tak, i to mi się nie podobało, bo to trochę było burzyło klimat, ale ten, ten Bond miał dużo nawiązań do, do tych poprzednich, no nie? Że były te postacie, że, że o ile nie było szczęk, no nie? Czyli tego kolesia, który miał te metalowe właśnie yy, yy, zęby, którego grał Robert Kiel, czy Kiel, jakbyś tak się nazywa, już nie pamiętam, to tutaj gra po prostu go koleś, który grał w, w Garian w The Galaxy, tego, tego wielkoluda, tego takiego... Jak by się nazywał ten? Ten taki potężny hmm, hmm, rock, z tych zapaśników. Nie, yy, zawsze jest rock, jeden, Dwight Johnson, a drugi to jest... Yy... Zaraz, zaraz, zaraz dokładnie ci, ci, ci powiem, ale w każdym razie, no, zmienili mu to, że, że zamiast um, zębów metalowych miał, miał takie metalowe paznokcie na kciukach, no nie? Dave Bautista, tak się nazywa. Ten aktor, nie? rzeczywiście jest dosyć potężny, on, on, on gra takiego właśnie siłownika, wiesz, jest to dużo nawet sceny, tam bierzemy, stena w pociągu, tak, wiesz w pojedynku Bonda z, z nim w pociągu i tak dalej, wiesz, to jest, to jest fajnie, to, jest, to, to nawiązania są, są świetne, jest ich dużo, ale naprawdę nie, nie czułem, żeby to był ten, ten sam Bond i dlatego naprawdę, jeśli, jeśli, jeśli chcecie iść na film akcji, to możecie iść na Bond, ale ja bym tutaj spokojnie tutaj wybrał jakiś inny film, który, który w kinach być może teraz się pojawia, być może jakieś kino niezależne, jakieś europejskie i tak dalej. Ale wracając do, do, do, do Bondów właśnie tych klasycznych, rewelacja, rewelacja, w ogóle się nic, nic nie zastrasza. byłem przekonany, że to będą filmy, które już tak trącą myszką, że ich się nie oglądać. Ale te filmy z Seanem Connery mają ten swój klimat, bo on jednak grał takiego lasa, że, że, że, że że nawet... Później szczęścia to już jakby ten, ten, te, te wątki romantyczne Bonda, one trzeba są, one nigdy nie, nie, nie przestały grać jakiejś takiej e, istnej roli, ale po prostu Sean Connery to grał takiego, e, no, w dzisiejszych czasach to powiedział, że gwałciciela normalnie, wiesz, kobieta mu się gdzieś opiera, on wie, że ona chce go pocałować, tylko ona po prostu mówi nie, ale wiadomo, że jak kobieta mówi nie, to, to, to, to myśli, że tak i tak dalej, to jest, to jest niesamowite, ale oczywiście to jest taki mały element, bo jednak chodzi o, o, o Bonda jako tego agenta, o te zabawki, o ten klimat i to, to jest fantastycznie dane. Chociaż najbardziej mi się rzeczywiście, teraz jak widzę po, po latach, to podobałem te filmy z Bonda z, z Rogerem Murem e, Świetnie jest, jeśli chodzi o klimaty science fiction. E, Moonraker, e, nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy pamiętasz tam jest ta słynna scena pojedynku w kosmosie, wiesz, tych żołnierzy, no niech się szalają, teraz zają, ciup, ciu, ciu, ciu, ciu, ciu okay. tak sobie lecą w tym kierunku, no, no, no świetna sprawa, naprawdę, taki desant jest kosmicznie zrobiony, ale to jest właśnie coś, co nawiązuje do tego, jak, wiesz, ludzie wyniszczają się po prostu, jak, jak są zagrożeni do planety, jest taki element taki arkinoego, nie, że ten szaleniec Drax bierze i, i, i tworzy właśnie taką arkę nowego, wiesz, wysyła tych ludzi w, w przestrzeń kosmiczną, żeby później stworzyć nową, nową um, populację ludzi, którzy nie zostaną, no ale to jest w każdym razie <grych> coś, co to, to nie jest tutaj się zagłębiać, jest e, szpieg, który mnie kochał, rewelacyjny, e, w, rewelacyjna część Bonda, w którym masz potężny taki statek, zresztą w ogóle tam jest taki motyw związany z, e, z tym, że ja uwielbiam właśnie w science Fiction, czyli o podboju oceanu. Wiesz, że to są takie drobne rzeczy, które trafiają do mnie no i wszystko jest pięknie pokazane. Wiesz, te, te filmy są świetnie zrobione. E, mają przepiękne zdjęcia, wodny, wiesz, pejzaże. Wo wodny świat zawsze w twoim sercu. Tak, i w ogóle chodzi o to, że są, wiesz, że te filmy bardzo często wiesz oferują ci no, fenomenalne fenomenal, plenerowe zdjęcia no, niepewnych miejsc. Że to nie jest komputerowa ściana, no, nie że to nie jest Bond, który gra na tle. Chociaż tam oczywiście się zdarzają, bo te wszystkie pościgi samochodowe i tak dalej, to, to jest wiesz, taki blue że żeby po prostu aż widać, no nie, że, że, z tyłu jest jakaś plandeka, na której jest wyświetlany coś, a, a, a nie, nie, nie, nie, jakiś taki, wiesz, prawdziwy, e, prawdziwy krajobraz, ale wiesz, te filmy miały ten klimat i to, co mnie zaskoczyło jako ciekawostka, że, że to nie były tylko te filmy bondowskie, które my znamy, że było dużo filmów bondowskich, znaczy dużo. Dwa, które ja znam, które były jakby takie, nie z kanonu. Jeden jest Casino Royale, ten pierwszy z 67 roku. I, I to jest to jest film, który, który był komedią. On, on oczywiście był oparty o, o książkę Jana Fleminga i między tam innymi grał David Neven i Peter Sellers, albo Orson Welles. To jest świetna playa, tak jasno, nie Tylko że to była komedia. Ja w ogóle zapomniałem, ja widziałem ten film tyle razy, ja, ja nigdy go nie, nie gdzieś wyparowało mi z, z głowy. Jakby wyparłem z siebie to, to myśl, że to jest film Bondowski, no nie? I też jest film. Y który też nie jest niby kanoniczny, ale gra tam Sean Connery i to jest Never Say Never. Never Say Never Again. Ale oni tam są jako, jako James Bond? James Bond. Czy jako to James jako... Bond, tak, tak, tak hmm. jako James Bond. Bo widzisz, Never, Never Say Never Again tysią, wyszedł w 1983 roku. Czyli już w tym czasie, kiedy od dobrych dziesięciu lat Roger Moore przejął pałeczkę bycia Bondem. nie? Więc, więc kwestia jest Mego taka, że tak, tylko zabawne jest to, że zawsze mi się wydawało, że młodzi aktorzy przyjmowali pałeczkę Bondy, tak żeby zastępować, prawda, już takiego wysłużonego aktora, ale Sean Connery na przykład jest młodszy od 3 lata od Rogera Mura. I to jest, to jest, to jest, zabawne, no. Jeśli, jeśli, jeśli można to powiedzieć. Więc ja w ogóle, jeśli ktoś szuka w ogóle takiego maratonu filmowego, to, to polecam Bondy, taki zestaw, czy na Blu-rayu, czy na, na DVD, i ich wyszło kilka, naprawdę można znaleźć za, za, za, za dobre pieniądze. Biorąc pod uwagę, jaki, jak, jaka tam jest fantastyczna treść, no nie? Jednak Bond jest... <grych> Jednak jest Bond. Bond to Bond. To co, Piotrze? No nie Będziemy czekam, chyba, nie, nie jaram się generalnie. <grych> nie, no wiesz... To, to, to, to, to, jeśli chodzi o Bonda, to ja po prostu... Y, to też chyba jest tak, że ja po prostu pamiętam Bonda y, z, z tych, tych lat, tego szona y, Rogera Mula, tylko że to się oglądało w telewizji, kiedy się miało lat naście. Bo, bo to wtedy, wtedy było. Ja na przykład Pierce'a Brosmana i tak dalej kojarzę już bardziej jako takiego nowego bonda, jako takiego bonda, który już nie był jakby nie z mojej, z innej beczki, no nie, niemal, że jeszcze Timothy Dalton to jeszcze był ten bond, którego ja pamiętam, którego ja kojarzę, którego lubiłem w miarę, ale to, to nie był ten bond, bo zawsze było, I to tak jest, że zwykle jak fani wspierają się, kto był lepszym bondem, to pojawiają się właściwie tylko dwa nazwiska, nie? Sean Connery i Roger Moore. Zupełnie za zapomina się, chociaż no, jest wspominany, tak? E e e Aktor George Lazenby, on się by nazywał. Nie mam zielonego pojęcia. Nie czuję się. On, on grał w tej części takiej w służbie jej królewskiej mości, no nie? To jest to jest, to jest. to jest. To jest część, w której Sean Connery sobie zrobił przerwę. I Akaz wtedy, wtedy rolę Bonda przejął na. na... Jedyny raz George Lazenby. I, i, i, i, i wiesz, i, i, ale znaczy jego się pamiętam pod względem tego, że on grał tylko jedną rolę, bo ona, tak? Ale, ale Timothy Dalton, Pierce Brosnan, Daniel Cake, to jest to jakby to jest tak jakby zupełnie inna inna, nie tyle że liga, co inna grupa. Bondów, wiesz, i nie spierasz się o to. I ja pamiętam po prostu starych starym byłem, jak oglądałem w telewizji. One, one, one były jakby mocno zakorzenione w moim, wiesz, młodszych latach, wiesz, takiego młodego kinomana. To, to, to chyba też to, to jakieś ma duże znaczenie, jeśli chodzi o no, to, jak, jak się podchodzi do tego. Dlatego Bond jest e, czymś takim, może nieważnym, bo to nie tak, tak się... Bond to jest jakieś mówić. zjawisko popkulturowe, które zna Oczywiście. wiele pokoleń o. Tak, tak, bo to jest taki tasiemiec, jak, jak się śmiano, że na przykład szczęki miały 3 czy 4 części, czy roki miały mieć ilość tam części i, i w tych wszystkich filmach takich, w których się śmiano z tego, czy w Back to the, Fu Back to the Future, czy um, co to był za, za, za film, e, chyba w, w Airplane, w tych parodiach tych e, filmów katastroficznych, że oni się tam śmieją, że wiesz, szczęki tam, któreś tam enta dziewiętnasta, dwudziesta, 500 setna część jest, a, a, a tak naprawdę tylko Bondy mają taką, taką, taką długą tradycję tych, tych, tych filmów e, e, tasią, takiego tysiąca, tysiąca Myślę, że y, można by użyć filmów o Bondzie do y, zabicia kogoś, w sensie, że posadzić go i kazać mu oglądać non -stop wszystkie filmy, to by umarł z głodu albo tam z pragnienia, zanim by się skończyły, no bo ile tych filmów było? Z dwadzieścia, z dwadzieścia kilka? To po dwie godziny e, średnio, to dwie doby, słuchaj. Jeśli byś chciał y, wszystkie obejrzeć, tak, i jeszcze na przykład dorzucić do tego. To e, Takie nie, nielegalne, znaczy. Y, jest taki jeden y, y, film, tylko to bardziej to wygląda jak teatr telewizji, coś jak Cobra. To się nazywało, tak, to była taka seria y, w Ameryce w telewizji w latach 50., która nazywała się Climax. Ale to było też takiego te, te sensacji Cobra, coś w tym stylu, nie? I tam też był właśnie Casino Royal i tam też y, po raz pierwszy się pojawił Bond, tylko że to był taki Bond. Y, bardzo to On nie był agentem brytyjskim, tylko był Amerykaninem, nie był, e, e, nie mówiono do niego James Bond, Bond, tylko Jimmy, i tak dalej, i tak dalej. Ale, ale reszta wątków, czyli Lashif i, i tak dalej, wiesz, ta bakarata, bakarat, tak się nazywa, ta gra karciana, no nie, to wszystko było, więc te elementy jak najbardziej bondowskie były, więc hmm. jest, jest, jest tego trochę. Wiesz, rzeczywiście mógłbyś spokojnie komuś takie bite 48 godzin, minimum nawet 50, zapewnić non-stop oglądania, bez przerwy I, i nie byłoby to, nie byłoby to pewnie zła śmierć, bardzo przyjemna. <grym> Dobrze, to ja, to ja w takim razie już pozwolę sobie nie, nie, nie przedłużać, chyba, że chcesz jeszcze coś polecić, proszę, z kulturalnego. E, wiesz co? Właśnie dzisiaj zacząłem słuchać Marsjanina. <grym że> to jest znany temat A. wszystkim, wszem i wobec. Taka Polecamy fantastyczną z Magiery, gdzie było dużo o Marsie. Tak jest. W ogóle to się pojawiło nowa, nowa część, ostatnia piąta chyba, ostatnia, to się okaże, jak przeczytam, przesłucham, chłopców Jakuba świeka, którzy się poprzedni tam skończył takim intensywnym cliffhangerem zresztą. To, to. A jesteś fanem Jakuba Ćwieka? W ogóle tej, albo chociaż tej serii? Mm, co? Ja Jakuba Ćwieka czytałem Kłamca całego, który mi się bardzo podobał. Bardzo, A to bardzo. były zbiory opowiadań chyba, takie związane z tym Lokim, tak? To było tak. Miałeś chyba, nie pamiętam, cztery albo pięć tomów. Kilka w mm -hmm. każdym razie. I przez... Y za wyjątkiem dwóch ostatnich, to wszystko to były różne opowiadanie. Znaczy, miałeś Aha. pojawiających się bohaterów, miałeś, ale generalnie to był nie, że, a teraz Loki kontra, nie wiem, jakiś tam Bóg, Wudu z Ameryki Północnej. A teraz Loki kontra, nie wiem, Zeus. Uh -huh. natomiast ostatnie dwie książki to była jedna długa linia która, czyli taki uh -huh. wątek który był rozłożony na dwie książki i w przypadku chłopców jest to samo to znaczy pierwsze tam te chyba dwa tomy, które wyszły czy trzy, mam, mam problem uh -huh. żeby skojarzyć ilości, czy to ich było łącznie cztery czy pięć to były właśnie luźne opowiadanie przedstawiające te wszystkie postaci to było super się to czytało a ostatnie dwie książki czyli trzecia i aktualnie teraz wydana czwarta to tak. jest jedna linia fabularna długiej opowieści. Mm -hmm. Jakoś nigdy do mnie nie przemawiały właśnie te opowiadania człowieka. Jakoś wydawało mi się takie dziwne. Ta fascynacja tą amerykańską kulturą mi się trochę przyjadała w tych jego opowiadaniach. Zresztą. Ale z drugiej strony czytam takie takie jak, jak ostatnia książka reputacja Andrzeja Plipiuka która jest moim zdaniem najsłabszą najsłabszym zbiorem opowiadań więc pewnie bym spokojnie tego Jakuba Świeka przeczytał całego i nawet może mi się spodobał ale, ale ten ale ale ty, ty, ty, ten ten mówisz mówi, że to jest ostatnia część tej, tej, tej serii czy tam yy, Tak, coś znaczy, no, to, już to to miał chyba dzisiaj premierę, w ogóle yy. Aha. Więc ciężko określić, bo to wiadomo, że że czasami mm. książki, które są ostatnie, nagle okazuje się, że potem... Yy, wiesz... Mm -hmm. Potem nagle okazuje się, że można tam dopisać... No tak było do właśnie z okiem jelenia tego wspaniałego autora Andrzeja Pilipiuka, tak, gdzie skończyło się na sześciu, się. a dopisał siódmy, który jakby był takim epilogiem, ale dłuższym rozpisanym na całą książkę i generalnie nawet mi się podobał, bo on w taki dosyć sympatyczny sposób e, otworzył zakończenie, żeby jeszcze raz je, je zamknąć, tylko trochę w inny sposób. Czyli Marsjanin i chłopcy Jakuba Ćwieka, to te dwie, te dwie rzeczy, na które masz na celowniku. Marsjanina w nie widziałeś, tak? Nie zradziłeś sobie fabuły. Jaki to jest niesamowity zbieg okoliczności, bo dokładnie w tej chwili dostałem powiadomienie od Jakuba Ćwieka, że mi odpisał na to Autentycznie tak? dokładnie o, w tym momencie, kiedy rozmawiamy. Może słucham, w jakieś schodzimy. Tak, wie, wie. To, po, Pozdrow Jakuba w takim razie. My kończymy w takim razie. Kończy retro, który, który tak teasowałem. Na YouTubie. Żeby nie być go słownym. Tak. Na YouTubie pojawił się siódmy odcinek Amigieri. Polecamy. Szósty odcinek był o Slam Tilt. Ball, Oglądałem bardzo. Flipper. <laughs> tak, bardzo fascynujące, tak. No. Czapki zrywać. W odcinku siódmym pokażę Wam, typ. jak wygląda Doom. Tak, ten Doom na Amigę. Wersja na Amigę to, to jest wersja, która została przekopilowana, z, przekonwertowana, nie wiem, przeportowana z, z kodu źródłowego wersji na Linuxa i, i całkiem słabo się to udało. Oczywiście Amiga, którą ja posiadam, pozwala na, na dosyć, no, nie chcę użyć słowa komfortową, ale da się grać o rozgrywkę. I, I to możecie zobaczyć, jak więcej wygląda taka taka Amiga, która jest z zasięgu normalnego człowieka, a nie jakaś Amiga 4000, która kosztuje tyle, ile, ile super PC, który pozwala grać na gry w 4K. No więc, więc pamiętajcie youtube.com ukośnik fantasmagieria tam znajdziecie tą serię Amigieria i, i, i to wam, to wam polecę. To co, kończymy Piotrze. Tak Dwie godzinki, fajnie nam bardzo wyszło. Sympatycznie się rozmawiałem. Mam nadzieję, że ta moja, te moje wypowiedzi na temat Halo 5 były dosyć składne, bo teraz się zastanawiam, czy, czy, czy, czy byłem w stanie przedstawić wszystko, co miałem w głowie no, no, na tej, na, na tej podstawie. będziesz wydawał, słuchaj, albo w, tak. w treści wpisu do podcastu dodasz. Dokładnie, będzie taka specjalna książeczka. Bez tej książeczki proszę nie słuchać podcastu. Dzięki Ci, Piotrze, w takim razie kończymy. Ja również bardzo dziękuję, jak zawsze, sama przyjemność. Pamiętajcie, żeby nas odwiedzić na naszej stronie www.fantasmagieria.net, lubić na Facebooku. Dołączyć do podcast grupy, magieria. i rozmawiać na grupie, dyskutować, tak, udzielać się, namawiać Bernarda, żeby zabierał słuchawki do domu i nagrał podcast razem z Damianem. Dokładnie, dokładnie. Ostatnio mi zdradził, że sobie kupił nowego laptopa i teraz musi sobie tylko kupić słuchawki i będzie, być może właśnie będzie częściej nagrywał. Xboxa też sobie kupił. Nie wiem, czy wspominaliśmy o tym. Szał Tak, więc no, to wszystko byście już wiedzieli, gdybyście byli na grupie, więc naprawdę yy, yy, to, to jest miejsce Grupa Fantasmagieria, miejsce spotkań. Dzięki Piotrze, do usłyszenia, żegnam się, ja Dachman. cześć, hej.